Witamy w naszym kolejnym podcaście specjalnym. Nasi wysłannicy Filip i Piotr dzisiaj troszkę opowiadają Wam o grach, które widzieli na, na Gieńskomie, więc czym prędzej oddaję im głos, bo już się palą, żeby, żeby Wam o tym opowiedzieć. Jako ci wysłannicy witamy, jako ci wierni pielgrzymi zaś powiadamy wam, iż zaprawdę dzieją się tu cuda niewidy. Ludzie zamieniają się w debili, machając rękami przed kinectem. PlayStation Move faktycznie działa i można nawet się pobić z Niemcami, o czym zapewne przekonał się Filip. Yy, tak, właśnie przekonałem się na tym na Gamescomie, dlatego że yy, byłem na scenie głównej... Nailed it. E, I e, walczyłem z jednym Niemcem, którego rozgromiłem. I serdecznie powiedziałem też, oczywiście, że I am from Poland. E, no i tak. Ale właśnie to, tu, ale to Piotr miał nagradę, gromić. Nagradę, że, na, no, Piotr miał gromić, ale Piotr mi uciekł gdzieś i uciekł z, z, do do pewnej firmy, o której powiemy nieco później, na których byliśmy zamkniętych pokazach różnych gier, bo do tego przejdziemy później, bo to jest najciekawsza część, a oczywiście wiemy, że wszyscy chcą nas słuchać przez dwie godziny tylko po to, żeby usłyszeć o najciekawszej części. No i tak, no i właśnie pomachałem z jednym Niemcem i go zamachałem, dosłownie w PlayStation Move, bo graliśmy w Gladiatorów. No i tak, i może Tomek, nie wiem, jakie gry interesują Cię, jakie chciałbyś, o jakich chciałbyś się dowiedzieć, w jakie graliśmy? Jak już Widzisz, wspomniałeś o wieści... tym PlayStation Move, to, to może powiedz, czy ten PlayStation Move ma opóźnienia takie, jak wszyscy widzieliśmy na, na E3? Jak, e, jak się nie, na tym gra? Ale... Dlaczego, dlaczego nie mało później PlayStation Move, to jest e, najlepsza... Na, najlepsza odpowiedź na to jest taka, że po prostu przed każdą grą, przed każdą, którą sobie włączysz, nieważne w co będziesz grać, musisz najpierw, e, najpierw ka kaligrafować ten. E, kalibrować. Co? Kalibrować. O Boże, kalibrować, Jezus Maria, co ja gana. Przepraszam, kalibrować oczywiście, Jezu, jestem po prostu niczym Piotr Gnyf dzisiaj. E, kalibrować muszę e, za każdym razem kontroler. I dzięki temu wszystko działa idealnie, a nie tak jak w UI, że po prostu stawiamy sobie sensor bara, który i tak lata po, po całym pokoju, a, a sam Wii Remote po prostu gdzieś sobie tam, gdzieś sobie tam świta. To znaczy, jeszcze jest kwestia po prostu taka, że jeżeli ktoś jak idiota po prostu macha tym kontrolerem, no to nic dziwnego, że będzie przeskakiwał, ale wynika to po prostu z technologii i tego, że PlayStation 9 przetwarza sygnał z prędkością 60 klatek na sekundę i po prostu machnięcie szybsze powoduje przeskok, to jest naturalne, więc trzeba zachować pewną płynność i umiar, bo jeżeli wiadomo będziemy machali, no to, to się mija z celem, bo niektórzy ludzie właśnie tak próbowali walczyć, ale takie zdecydowane i szybkie, szybkie ruchy jak najbardziej działają, tylko no po prostu bez przesady. Aha. To może jeszcze tak dodatkowo powiem, że właśnie spróbowałem PlayStation Move i nawet Marcin nagrał mnie i pewnie udostępnimy ten filmik na konsolowcu, gdzie walczę, gdzie walczę właśnie na scenie i gdzie gromie Niemca i, i, no i możecie właśnie zobaczyć, jak prawdziwe prosy używają PlayStation Move, i jak wygrywają po prostu. Poza tym, jeszcze jestem hardcorem, dlatego że grałem też w Michael Jackson The, The Ultimate Experience i, i po prostu mnie powali dzisiaj. Wow, to się natańczyłeś o jezu, ja się natańczyłem, ja jeszcze w Star Dance tańczyłem. O, to właśnie, powiedz o, o tym w starze, bo, bo wczoraj, żeś tam zajmę dalej. To właśnie, e, powiem tak, na początku myślałem, że to będzie straszny crap, tak, bo te tradery, no, jak można, jak można tańczyć, no i, e, okazało się, że nie jest tak źle, dlatego, że, Oprócz tego, że część może sobie śpiewać piosenki, które, które tam będą się pojawiać na ekranie, to reszta ma po prawej stronie narysowaną panią albo miłego pana, którzy pokazują, jakie teraz ruchy mamy wykonywać z PlayStation Move w ręce i po prostu tańczymy do piosenek. I trzeba przyznać, że naprawdę fajne układy taneczne zostały stworzone do każdej piosenki i jest to naprawdę świetna zabawa, jeżeli ktoś chce używać tego na imprezach. Ale jeżeli samemu chce się grać, to od razu odradzam, dlatego że to będzie beznadziejne, więc, więc tak. Tak, no nie wiem, może o czymś teraz niech powie Piotrek, to ja później powiem też o kilku tytułach. Na przykład Piotrek niech się wypowie hmm, o Gran Turismo. Które dostaliśmy zresztą, jakby nie patrzeć. Nie, dobra, tak na poważnie to jeszcze używaliśmy z Filipem mowa do grania w siatkówkę. I po prostu granie, granie na dwóch też daje radę, chociaż trzeba po prostu troszkę uważać, ponieważ no jest, jest pewien, znaczy przed każdym oczywiście graniem trzeba skalibrować tego mówi i po prostu chodzi o to, że jeżeli cofniemy się za daleko, to on też troszkę nie łapie, no ale to, to nie jest to, co jest w przypadku Kinecta, że musimy mieć wielki salon, tylko że po prostu dobrze by było, gdybyśmy mieli, ale też z drugiej strony nie za duży i w środku w się bardzo, bardzo przyjemnie, chociaż Filip mnie tam pogromił niestety, ale to wynikało z tego, że był player one pewnie. Natomiast pragnę poinformować, że po prostu przegenialną grą targów, po prostu czymś cudownym jest The Force Unleashed 2 No co? Nie, no poważnie, po prostu jest, jest tak cudowne, że się nie pojawiło. Wiesz, jest, jest stoisko Lukas Arcu z, toro, z Torem i o The Force Onisztwa nie ma prostu jakiejkolwiek wzmianki. Oni po prostu chyba albo to trzymają gdzieś w piwnicy, albo w ogóle nie przyjechali i po prostu tylko była zapowiedź, że będzie, a w rzeczywistości nie ma. Także no, te, tego zdecydowanie brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to powiem, że nowy Need for Speed, w który, którego miałem okazję zagrać na Xboxie, na PS3, jest po prostu przegenialny. Sprawda prawda Filip wczoraj narzekał na ten pasek życia, ale to w momencie, kiedy po prostu grała osoba, która nie jest nastawiona na pokazywanie wiczerów produkcji, tego paska za bardzo nie widać, ponieważ no, ja go widziałem może dwa, trzy razy. Jest bardzo fajnie rozwiązany patent tylnego lusterka, który pokazuje nam samochody nie tak jak normalnie, że po prostu jeżeli ktoś jest 2 cm za nami, to zasłania nam całą drogę, a są one pół przezroczyste i w zależności od tego, czy jest to kierowca, z którym się ścigamy albo policjant po prostu te modele przezroczyste mają inne kolory. Do tego dochodzi fakt, że gra na PS3 wygląda po prostu dziwnie dobrze, nawet jak na produkcję konsolową i jest jeszcze kwestia taka, że działa bardzo płynnie, co też mnie zdziwiło, chociaż z drugiej strony Criterion Games praktycznie legitymuje się tym, że po prostu i gry działa świetnie. Mam takie pytanie do ciebie w sobie tego z Spida. Powiedz mi, czy to jest bardzo podobna gra do, do Burnouta? Jak, jak się w to gra? Jak miał porównać? To znaczy, no Burnout po prostu jest o wiele bardziej bezpośredni w momencie, kiedy zderzymy się z jakąś tam przeszkodą. To zaraz po prostu jest wspaniały w polskiej wersji czytanej przez Buberga dzwon tudzież odjazd, natomiast tutaj zawsze jest odjazd bo zniszczenie samochodu naprawdę wymaga wiele wysiłku i po prostu nie niszczą się on tak łatwo, co jest też zrozumiałe z tego względu, że po prostu producenci samochodów udzielając licencji nie chcą, żeby ich samochody się prawda, za szybko niszczyły. Także no, jest, to, jest to arcade i ten element po prostu zniszczeń został jakby wywalony stamtąd. Jest w pewnym sensie, ale nie jest to aż takie jak Bernard Paradise. Okej, okay, to może to wszystko o Need for Speedzie, więc da się dołączy do nas Łukasz i Mateusz. Więc Filip, co teraz ty... A, ty zobaczyłeś, powiedz nam jeszcze, Jezu, co, ja powiem, co ja powiem dzisiaj. Tak, Tomuś, my byliśmy tutaj od godziny... No to nie opowiadaj, nie mamy to, czas. Od dziesiątej do, do, do samego wieczora i naprawdę musisz mi powiedzieć tytuł, o jakim... E, to, nie, to i, powiedz ja może. Grałeście na kibelku na, w, w Kryzona 3? Graliśmy. Graliśmy, byliśmy tam. Byliśmy Graliśmy... tam, leżyliśmy, byliśmy też na, na łożu dla pacjentów i było śmiesznie, było strasznie niewygodnie, ale... Nie, ale... czy ja wiem, było wygodnie przynajmniej dla mnie. Można było normalnie się położyć na łóżku szpitalnym obok stała kroplówka i w tym czasie w całym czasie grało się w Infamousa, tylko w dwójkę oczywiście, tylko problem polegał na tym, że jeżeli masz wprawę, to demo przewidziane na jakieś 10 minut gry zajmowało 30 sekund, tak jak na przykład mnie po prostu wyskoczyłem. Zaraz znalazłem tego, kogo miałem znaleźć, puściłem jeden atak i to był koniec dema, także no niestety, ale Sucker Punch tu się nie popisał, nawet mimo tego, że wczoraj wyściskaliśmy się radośnie z producentem gry. Poza tym witamy oczywiście serdecznie ksenomorfy, które pojawiły się w Infamous 2 i widać, że moda na Dead Space'a nie tylko w Red Faction jest, ale także w... In... NECROMORFY! O Boże, ja dzisiaj takie gafy strzelam, nekromorfy, goddammit, ksenomorfy, Boże, pokamony. E, tak czy się jak generalnie wszystko wygląda jakby było z Dead Space'a, tylko mamy oczywiście do tego moce super ekstra super błyskujące, a sam bohater wygląda tak beznadziejnie, że gorzej już po prostu nie mogli go zrobić. Więc na, nawet lepiej od niego wygląda David Beckham, który reklamuje EA Sports Active 2, więc, więc naprawdę jest, jest tragicznie, jest strasznie tragicznie z Infamous 2 i ja szczerze powiedziawszy jeżeli chodzi o Infamous 2 yy, byłem okrutnie zawiedziony, gra się niesamowicie cięła, yy, przynajmniej u mnie, Piotrek mówi, że u niego się nie cięła no ale on grał 30 sekund yy, no i, i powiem tak, że generalnie wszystko zaczynało się ciąć kiedy tylko pojawili się wrogowie, a ja odpalałem swoje moce i nagle wszystko się tnie więc jeżeli tak ma wyglądać ostateczna wersja i tak ma wyglądać główny bohater jak tutaj to ja już dziękuję i poza tym moda na Dead Space'a naprawdę nie jest fanki. Ale chociaż w Red Faction fajnie to wyglądało, ale to później powiem, bo widzę, że już Piotrek się cała mojej wali głową, wali głową łóżko, więc dobrze, Piotrek może powiedzieć coś. Litości człowieku, moda na Dead Space a nie przemija, Dead Space jest uber -ales i po prostu mimo, że wczoraj widzieliśmy Tonego Starka tam, to ja jestem zdania, że to będzie dobra gra. O, No po to jak tak się zapowiada, więc, więc wygraliście, to wy wiecie lepiej. Znaczy my jeszcze nie graliśmy w związku no. z tym, że po prostu było, był, był po prostu jeden tam były zamknięte pokazy na stoisku biznesowym EA, także no ja tam się nie dostałem, ale... Ale Piotr Gnyb był pewnie. Nie, no. Piotr Gnyb tam był obowiązkowo, chociaż minę miał nie tęgą, jak pani od Sony go wyprosiła tam z któregoś pokazu że wyprosiła. Powiedziała, że nie wejdzie przynajmniej na razie, także nie wiem. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy szybkiej rekonwalescencji psychicznej. I, i, dziękujemy, i dziękujemy Konradowi z Poligami, który odstrasza dziewczynę. Thank you. E, dobra, to może, Filip, wróćmy do gier, powiedz, czy obadałeś to te, te, te stoisko Nintendo, jak wczoraj no dud prosił. Dobra, dobra, to bardzo interesuje. Znaczy, może, może tak, jeżeli chodzi o stoisko Zapomniałeś. Nintendo. Zapomniałeś! Nie, zostawiłem sobie na sam koniec i właśnie wyłączyli mi konsolę, kiedy miałem już podejść i zagrać, ale, ale grałem właśnie w tego, w Michaela Jacksona i nawet dostałem... VIP-wejściówkę, po prostu. Że byłem tu i że grałem w Michaela Jacksona i po prostu nie wiem, chyba dwie osoby, tylko ja i Marcin, dostaliśmy z całego Gamescomu te wejściówki, dlatego że nikt nie chciał po prostu grać w tego Michaela Jacksona, szczerze powiedziawszy. Myślę, to myślę, że wszystkich graczy i fanów Nintendo interesujecie, graliście w Zeldę i w Twój Metroidę. No właśnie. Graliście? A to Piotr znaczy, chce. Tak, powiemy Wam bardzo krótko, że. Ja, Myślę, przynajmniej ja się uważam, Filip podejrzewam też, uważamy się za gracze takich troszkę bardziej hardkorowych i stanie na wadze niekoniecznie nas pociąga, w związku z tym było za wiele okazji, żeby się dobrze bawić, żeby iść na dział swój przykro mi, ale no taka prawda. Nie, ale tak szczerze powiedziawszy to widzieliśmy tylko Zeldę, to tak mignęła nam odkiem. To znaczy, tak Opcja jest po prostu taka, że Za Zeldą, tudzież przed Zeldą Już dokładnie nie pamiętam, stała taka ładna hostessa Z Perfect Dark, która miała Dekolt tak wielki, że go nie miała I było widać połowę tego, czego nie powinno być Widać, w związku z czym link był Na o -e, wiele dalszym planie I no, tak, jakoś wyszło <śmiech> Mam z nią zdjęcie, mam z nią zdjęcie Ale nieważne To tym bardziej trzeba było podejść ale my, my podchodziliśmy cały czas do babek. Jakoś tak wiesz, jeżeli stało Nintendo obok babka, to jednak wybieraliśmy Nintendo. Jesteśmy... Y, tfu, Nintendo. Tak, Nintendo. <śledź> <śledź> no właśnie, wybieraliśmy Nintendo i postanowiliśmy, że naszym wyborem będzie Nintendo, który pójdzie w odstawkę i oczywiście, um, i oczywiście gracz hardkorowy podchodzi do hostessy. Eee, ale no cóż, widzieliśmy, Zelda wyglądała ładnie, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie powiemy wam, dlatego że były absurdalne kolejki do, do tych najważniejszych gier ale Nintendo. widzieliście, to było to samo demo co na E3? Czy było to samo demo co tak. na E3? Tak, chyba. Tak. I tutaj widzę już potwierdzenia właśnie reszty chłopaków, że tak, że było to samo. A jak że... sterowanie? Wyglądało, że ludzie jak machali... To było... Właśnie sterowanie, wiesz to, wydaje mi się, że właśnie sterowanie było takie, jak, jak było przy, przy, przy E3. Więc, więc przywieźli tutaj... pewnie to samo, co... co, co, co Ale przy było. prezentacji na konferencji, czy na tym... Nie było w tych odpowie. prezentacji konferencji Nintendo, może tak powiedzmy, nie było. Bo na samym metrze tam ludzie jak grali, to sterowanie akurat chwalili. No nie, tutaj, tutaj nie widziałem żadnych zachwytów. W ogóle nie było żadnych zachwytów też Nintendo, bo ludzie podchodzili pytają, czy jest 3DS. Oni mówią, że nie, że nie przyjechali na Gamescom z 3DS-em, to wszyscy, a, no i odwracali się i szli. No, tradycyjnie w... urali Europę. No, poza tym wszędzie też reklamowali e, Super Mario Galaxy 2, wow, pograjmy sobie w to jeszcze raz. Albo Wii Party, Wii Music i inne takie super fajne gry, które a, już... Metroid'a też nie graliście. Nie, nie graliśmy w Metroidę. Ja tak, tak jak mówię, no, nie, nie było mnóstwo gier, które nas interesowały. Byliśmy tam kilkanaście godzin i, i no bo po prostu, żeby to wszystko oblecieć i tak nie udało nam się oczywiście wszystkiego, co chcieliśmy. Nie pograliśmy na przykład w Force Unleashed 2 um, <grym> i, ten, i, i po prostu były takie kolejki, że jeżeli byśmy chcieli pograć, jak na przykład chciałbym sprawdzić Assassin's Creed Brotherhood, do którego chciałem postać w kolejce, to bym postał chyba za trzy godziny w kolejce, żeby pograć 5 minut, więc też uznałem, że nie ma sensu. I tak podobnie wyglądała sytuacja z Metroidem i z Zeldą, więc niestety no to w co graliście powiedz. To, to my sobie wybierzemy, o czym nam, nam możecie powiedzieć. W co graliśmy? Może to. to, to, to, to skoro ja mówię, to, to powiem dalej. Graliśmy w Killzone na 3. Poza tym. Ale w 3D powiedz jeszcze? W 3D? Tak, był, był w 3D. No i jak na ten 3D. Jest naprawdę, jest naprawdę fajne. Fajne. Jest fajny, fajny, fajny. Tak, dlatego, że czujesz, że te łapki, które trzymają ten wielki minigun, to są twoje łapki i naprawdę ma się takie fajne wrażenie. Grałem też w The Spy Collection, eee, ale to było, nie wiem, mniej niż chyba 5 minut, w sensie chcieliśmy zobaczyć po prostu, jak to wygląda jak to wygląda w 3D i, no i samą grę, która, która generalnie ładnie wygląda. A w 3D jest tylko takim dodatkiem, więc nie jest to nic fenomenalnego przy, przy tej grze. Graliśmy oczywiście w te gry, które są sportowe przy, przy PlayStation Move. Pograłem też na Kinectie i, i, i powtórzę jeszcze raz, Kinect sucks i Saks pełną gębą. A w co dzisiaj pełne... grałeś? Wczoraj mówiłeś, że tam jakiegoś Halego dzisiaj? land czy coś takiego. To, co było na E3, gdzie tam łapało się różne te końce i tak dalej. Aha, aha. I właśnie poruszać się w trzech wymiarach, co było zresztą fajne, bo podchodziłem na przykład do konsoli i on nie łapał, czy jestem bliżej, czy jestem dalej. I musiałem też latać machając rękoma. I machaliśmy razem z Marcinem z Kiko.pl i co chwilę się waliliśmy rękoma, więc musieliśmy jakoś tam po prostu chodzić w tym trójwymiarowym świecie małym. Małym, który nam dali do, do, do, do, do tego, do grania, i, i, i nie było zbyt fajnie. A czy tak. tam trzeba to... chodzić przed tym Kinectem? To, to, to myślę, to, że. tak, w niektórych grach trzeba właśnie podchodzić do, do, do konsoli albo odchodzić od niej, i wtedy Twoja postać porusza się w tym świecie tam i właśnie zbiera te kuleczki. Może tak, jeżeli ktoś liczy na poważne gry typu Gears of War chowa i chowanie się za kanapą, albo Fable 3, które najprawdopodobniej nie dostanie ginekta albo będziemy mogli pogłaskać naszego pupila, jak to mówi cały czas Piotrek, po jąderkach, to, to, to zawiedziecie się, bo tutaj są same popierdułki. Tu nie będzie żadnego Halo Reach, tu nie będzie żadnego nowego Halo, gdzie będziecie z ginektem latać. Nie, tu są popierdułki. Tutaj po po Płaskacie sobie tygrysa, który i tak wam odpowie dopiero po 10 sekundach, bo takie jest opóźnienie. Znaczy, o Albo mi do... w, z tym, Argo... tym, że przed telewizorem pewnie trzeba dużo miejsca, nie? Bo skoro mówi, że tam trzeba chodzić. To... E, tak, a najlepsze jest to, że tutaj nie dali wystarczająco miejsca, więc jeżeli były nieco większe osoby, Tomku, przepraszam, że to powiem, ale jeżeli by, byś był ty tutaj i byłby ktoś jeszcze, to niestety zajęłbyś 3 4 miejsca, jeżeli chodzi o samą grę. Uh -huh. Naprawdę, bo, tak, bo tak, tak dużo po prostu miejsca potrzebuje ten sprzęt, a znając życie, pewnie jakby, jakby był nawet bardzo duży pokój, to, to nie wyłapałby wszystkiego po prostu i pewnie połowy ciała by, by nie łapał, jakby ludzie się tak rozstawili przed nim. Więc tutaj muszę przyznać, że no nie wiem, dla mnie Kinect epic fail, ale i tak y, były chyba największe tłumy przy Kinekcie ze wszystkich standów, które były. A tu, pamiętajmy, że dzisiaj był tylko dzień dla pracy, gdzie było jakieś 5 tysięcy osób. Jutro do, dopiero, dopiero będzie masakra. czy znaczy, 500 nie. dzisiaj było, a nie 5 tysięcy. No nie, no było no, 5 no, tysięcy. Przesadzam, okej, okay, sorry. No, w tym roku było 2000, a teraz było naprawdę mnóstwo osób. Wieczorem tylko pograliśmy sobie i wtedy być może było 500 osób, tak jak mówi Piotrek. Ale Piotrek cały czas siedział w zamkniętych pomieszczeniach, na zamkniętych pokazach różnych gier, ale po raz kolejny, tak jak powiedziałem o nich, to oczywiście zostawimy to wszystko na koniec, bo to są największe smaczki, to są gry, na które na pewno wszyscy czekacie, więc jeżeli mówią wam tytuły typu... A, zresztą, nie będę mówił. Niech teraz... Na sam koniec. No sam koniec, niech teraz coś Piotrek powie, co grał. Dlatego, że ja znowu zamęczę wszystkich na mało. Ale no, przede przed wszystkim mieliśmy prawie trzygodzinny podcast, i tam mało kto narzekał. Także <sturuj> możesz, możesz kontynuować, <turuj> jak chcesz, najbliżej ludzie tego nie wysłuchają. Co I tak komentarzy ja? nie będzie, nie? <giatu> <gib Cruise> Albo Kali napisze. Z dwóch kąt. No. no. Nie, także ja, ja dzisiaj głównie się skoncentrowałem na tym wspaniałym Need for Speedzie i o Need for Speedzie już mówiłem, więc dalej mówić nie będę. Natomiast poza tym jeszcze, cóż biegałem tu i ówdzie i tak nie wiem, może mi się uda, może mi się nie uda, to zapowiem tak nieoficjalnie, najwyżej to wytniesz jak ci się nie spodoba, że jutro o 9.30 być może kogoś mi się uda wypchnąć po prostu na spotkanie z menedżerem PR-u Znam ko Bandai i wyląduje na pierwszym na świecie pokazie gameplayu z Ace Combat nowego. Wow. wow ale bombę zrzuciłem w tym momencie. I tu oklaski. Tak, bo to jest gra, której tam teoretycznie nie ma, więc wiecie, to, to jest taki ghost radosny. No to gratulacje. No pa raczej. No i co tam jeszcze? No. Znaczy położyłem łapki na wspaniałym Gotiku 4 Arkania. Eee... Właśnie jak... Hit tego roku, no po prostu hit tego roku. No Piotrek wam powie wszystko o tym tytule, dlatego że był tak cudowny, że po prostu były szef... Yy... No dobra, niech Piotrek powie, bo już mi tu pokazuje, że chcę mówić. Wiecie, sytuacja jest po prostu wspaniała, ponieważ siedzę sobie, wszystkie stanowiska z Xboxem były zajęte, znaczy było ich niby sześć, ale cztery były wyłączone, a dwa pozostałe były zajęte, więc musiałem zająć pozycję za kopem. No i po zajęciu tej wspaniałej pozycji siedzę sobie i gram. No i odkryłem takie wspaniałe featurey tej gry, jak na przykład to, że nie można wchodzić do wody, ponieważ oddziela nas od niej niewidzialna ściana, jak to, że można wskoczyć na praktycznie pionową górę. No i obok stoi jakiś sympatyczny starszy pan i śmieje się, więc ja do niego zagaduję, że no coś tutaj mają problemy z rate'em. i okazało się, że jest to producent wszystkich poprzednich trzech części Gotika tego tworzonego przez Piraniobites i właśnie pogadałem sobie z nim trochę. Okazało się, że Spellbound kompletnie zmienił system sterowania, co po prostu było dla mnie poryte, ponieważ ten z poprzednich odmian Gotika był naprawdę fajnie działającym systemem, do którego dało się przywyknąć bez większych problemów i wykorzystując ten poprzedni system w tej grze udało mi się na przykład zaatakować wieśniaka, kiedy chciałem z nim pogadać także niezwykle sympatycznie a poza tym właśnie gra działa na pc pecetach koszmarnie, ale to co się dzieje na Xboxie to jest po prostu jedna wielka apokalipsa. Wygląda tragicznie, jest przeraźliwy aliasing, tekstury są w niskiej rozdzielczości, dowody dalej wleźć się nie da, do tego sterowanie jest naprawdę co najmniej dziwne i ta gra na Xboxie jest dla mnie kompletnie spalona a wersji na PS3 w ogóle nie przywieźli i jej premiera została w ogóle przesunięta na przyszły rok. Czyli problemy także... pewnie jeszcze większe mają. Także po prostu Gothic 4 jest w tym momencie zepchnięty gdzieś tam daleko na mojej liście, mimo że chciałem w niego zagrać. I natomiast tu jeszcze informacja dla graczy PC-towych, że dowiedziałem się nieoficjalnie od właśnie pana, który był producentem poprzednich Gothiców, że ostatnio miał kontakt z wydawcami i pojawi się Risen, Game of the Year Edition wyposażone w różne ciekawe featurey. Także jeżeli macie zamiar kupić, to nie kupujcie i poczekajcie jeszcze troszkę, ponieważ będą, będzie masa artów, dodatkowy soundtrack i w ogóle jakieś cuda nie widzę. Ja a, myśl... ja tylko, a ja tylko jeszcze powiem, że jeżeli zrobią do tej gry achievementy w stylu wyszukaj jak najwięcej bugów, to ja mogę po prostu zostać największym achievement hunterem w historii całego <grym> Xboxa, bo po prostu tyle błędów, ile znalazłem w tej grze grając w wersji na Xboxa, no to w, naprawdę mógłbym być chyba w, w zostać nagrodzony jakoś, jakąś wielką nagrodą, bo wchodziłem na budynki, na które nie powinienem wejść, wchodziłem naść. Na, na, Dokładnie. Tak. <grym> Po prostu byłem idealnym beta testerem. A na ale... koniec jeszcze dostałem koszulkę, żeby było fajnie. Jeszcze, jeszcze w ogóle cudowną sprawą jest to, że po prostu, jeżeli wskoczymy na jakiś budynek, to idąc prosto, nie możemy z niego zejść, ponieważ również hamuje nas niewidzialna ściana i musimy po prostu z niego zeskoczyć. Nie ma czegoś takiego, że podchodzimy do krawędzi i z niej spadamy, ale po prostu musimy wyskoczyć w górę. I to się tyczy wszystkiego. Niezależnie od tego, czy wskoczymy na jakieś piętro budynku i próbujemy wyskoczyć właśnie przez taki niby balkon, czy stoimy na dachu, jakiejś chat, na którą wskoczyliśmy tym niemożliwym jumpem naszego bohatera. Także no. Grana obecnym poziomie jest zbagowana, a nie było żadnych informacji, jakoby to był kod pre-alpha czy cokolwiek innego. Także no, na dzień dzisiejszy jest to po prostu tragedia. No w sumie to seria Gothic, ona zawsze miała pełno bugów. No, ale no to... tak, ale wiesz, problem jest taki, że Piranie Bytes jeszcze te bugi jakoś maskowała, one były nawet śmieszne na pewnym etapie gry, natomiast to, co się dzieje tutaj, to jest tragedia, ja podejrzewam, że nie wiem, no co zrobią szefowie wspaniałego Yołud, jak się o tym dowiedzą, ale no ja bym po prostu wysłał całego Spellbounda z powrotem do robienia krabów typu Airline Tycoon Evolution albo coś w tym stylu, bo to jest jakaś masakra. No okej, okay, Piotrek, to w co jeszcze grałeś? Powiedz tak. Właśnie, jak jesteśmy przy RPGach, to graliście może w Dragon Age 2? W Dragon Age 2 niestety nie grałem, aczkolwiek, no tu się przyznam, że byłem na zamkniętym pokazie ale... i, i na którym było 7 osób, ale to opowiemy później. No właśnie to był mhm. jeden, jeden z zonków programu, ale mamy jeszcze dużo więcej zonków, które właśnie na koniec zostawiliśmy, więc spokojnie. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy po prostu mieli łapki na Dragon Age'u. No może prawie. Tak na wyciągnięcie ręki. Albo... Byliśmy okay. 45, 45 centymetrów od niego, No. <śmiech> no to co tam jeszcze chłopaki do, do powiedzenia na razie i, i, i do oglądania. chłopaki to są w agencjach towarzyskich a my jesteśmy młodzi. Jest. co dobrze no Młode to znaczy... redaktorzy konsolowiska w co graliście jakiego konsolowiska jezus Maria weź go wyką weź go wyko, tak, bo, bo trzeba... ja nie mogę po prostu zaraz mi ciśnienie skoczy i to się źle skończy no dobra to co tam jeszcze było Młode no, w co jeszcze graliśmy? Dobrze, poczekajcie, muszę odłożyć tu. Um, Okej, okay. graliśmy jeszcze, niech no się zastanawia. Grałem w Fira 3, o, może tak. O, to i co tam? A, Grałem w Fira, Fira 3 i powiem tak, jestem bardzo... Przestraszony? Bardzo, bardzo miło zaskoczony. Nie, bardzo miło zaskoczony byłem, dlatego że e, w, po tych wszystkich trailerach mamy wrażenie, że... Eee, że, że gra będzie krapem i że nie będzie straszna, ale uwaga, pokazali nam pierwszą misję i jest strasznie. Co prawda wszędzie wokół mnie byli ludzie, więc się nie bałem i jestem twardzielem w końcu, jak są ludzie wokół mnie, ale, ale naprawdę może być nieźle, wykorzystanie mocy jest całkiem funky, ale troszeczkę grafika mnie gryzła w oczy, ale jak się stanęło dalej, to nie było aż takiej strasznej pikselozji. Ale gorzej od dwójki? E, wiesz nie, jest lepiej. Jest moim zdaniem dużo lepiej od dwójki e, i ten. I ja osobiście czekam na tę grę. Jestem ciekaw, jestem ciekaw jak z multiplayerem, dlatego że ja osobiście zagrałem tylko w kampanii, widziałem, że tam ludzie cały czas cisnęli w multiplayera, który był dosyć ciekawy, dlatego że można tam używać właśnie tych dwóch tych, tych głównych bohaterów i, i używać ich mocy raz, razem. I jest to naprawdę interesujące. Może tak. Ale było, było bardzo fajnie. Ja mam pozytywne wrażenia po tej grze i na pewno będę chciał ją sprawdzić, e, sprawdzić w akcji. Może tak. E, no i nie wiem, No może zacznę mówić dalej, bo, bo tutaj Piotr się na razie, na razie odpoczywa sobie. E, i, I powiem, że zagrałem w Sims y 3 na PS3. Tak, grałem. O, jak tam? Grałem, widziałem. No i jak, jak tam, powiem, to powiem tylko tyle, że byłem zafascynowany kobietą, która siedziała obok mnie i która przez 20 minut jedyne co robiła, to wybiera fryzurę dla swojej simki, więc... W, generalnie wokół wszędzie były kobiety, tylko i wyłącznie, oprócz jednego hardcore-gamera, który po prostu założył słuchawki i w słuchawkach grał w Sims 3, bo w końcu, nie wiem, Trophy Horror chyba pełną kampą. nie wiem. Po nie, po prostu... ja, by ja... Przepraszam, że się tutaj przerwę, ale czy ty, ty próbowałeś te słuchawki, czy nie? na stoisku EA. Nie, nie przy tej grze. Nie, bo właśnie widzisz, problem jest taki, że ludzie je nakładali, ale tam nie było dźwięku, bo ja próbowałem Speed na nich grać nie było po prostu kompletnie dźwięku. Nie, to byłem na zamkniętym pokazie innej gry, ale to PCTowej, więc nie będę za bardzo mówił, ale tam bardzo ładnie działały słuchawki, były bardzo no, zresztą fajne. Właśnie na EA nie działały, na tym polega cały problem. No, tak więc na dużej sali nie, nie działały, ale na małej sali, gdzie tam siedzieliśmy ile, jakieś osiem osób, działały i były bardzo fajne. Ale to była inna gra. Też Star Warsowa, nie Force Unleashed, ale. No ale nie będę tutaj chyba o niej mówił. Eee, bo w końcu kogo to interesuje. Eee, i, i, I co tam jeszcze widziałem? Eee, ominął mnie Final Fantasy 14 online, dlatego że niestety był oblegany okrutnie. Coś jeszcze, no nie wiem, musicie mi chyba podrzucić jakiś tytuł. A, mogę wam powiedzieć o Sokomie 4 albo o, o Heavy Rain na PlayStation Move a szczególnie rozbierana scena z Madison, która została wzbogacona o niektóre elementy. Między innymi Madison teraz yy, wyciera się ręcznikiem pod pachami, gdzie widać w pełni okazałe jej ciało. Ale pod pachami ciało ma, ma włosy, czy nie? Nie, chodzi o to, że ona się <śm> wyciera ręcznikiem pod pachami i dzięki <śm> temu widać całe jej ciało. Aha, okay. Tomek, Tomek, ja przepraszam, że przerwy to jakiś fetysz z tymi włosami? Nie no, bo tak to zabrzmiało, no, że, że pod pachami, bo, nie, bo ja nie grałem Heavy Lanian, no, więc nie wiem, czy się po, a przedtem podcierała pod pachami. Podcierała pod pachami. <grywa> no. Podcierał, tak. No nie, ale, ale serio, graliśmy właśnie w to i graliśmy jeszcze w Sokoma 4 ten, znaczy Sokom Special Forces, czyli e, polska nazwa Polskie Siły Specjalne. E, I zauważyłem jedną ciekawą rzecz, bo oczywiście wszystkie gry na wszystkich standach były po niemiecku, ha, funky, i, I sokom 4 zauważyłem taki mały, fajny element. Nie wiem, czy, czy w ogóle ktoś, ktoś zwrócił na to uwagę, ale żołnierz, którym graliśmy, miał. O, miał naszywkę, przepraszam. Miał naszywkę na ramieniu, gdzie y, miał flagę Niemiec miał flagę Niemiec i wydaje mi się, że w normalnej rozgrywce będziemy też mogli sobie wybrać właśnie skąd jesteśmy. To chyba będzie to... zależne od y, wersji gry, bo z czego to czytałem w wersji. Nie, prostu... nie, będzie, nie będzie raczej wersji różnych gry, będą tylko różne nazwy po prostu i różne lokalizacje. W którym regionie odtworzymy grę, to taki, takim, takim krajem będziemy grali. Coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy generalnie, jak to będzie wyglądać, ale szczerze nie było to nic fenomenalnego, ale widziałem grę, która za to przybija soko ma no tak z pięciokrotnie, ale byłem tylko na jej pokazie zamkniętym przy 2K. Gra się nazywa Spec Ops The Line, ale to też zostawiam na koniec, dlatego że to taki mój czarny konik po prostu tego Gamescomu. Oprócz powie... oczywiście Simsów 3, które po prostu miażdżą wszystko. To A, mi grałem czy... w Aragorn's Quest z PlayStation Move. Ale to mówiłeś chyba już. Badaj. O Aragorn's Quest? Nie, mówiłem o Gladiatorach, w których który grałem. na Ale A się chyba mówiłeś o tych? No dobra, to opowiedz jeszcze raz. No to Aragorn's Quest jest jednym wielkim krapem, który wygląda... A, to mówiłeś! okej, okay, Super, wygląda tak jak na Wii i sterowanie jest równie wspaniałe jak na Wii. A powiedz Filipie, czy Bullet Stone był to pogdania? Bulletstorm był, Adrian Chmielarz też był i nie pograliśmy, dlatego że nie chciało nam się za bardzo tam siedzieć, ale obejrzeliśmy tyle gameplaya, że wystarczyło nam, żeby powiedzieć wam, że gra wygląda przepięknie, naprawdę wygląda przepięknie, jest prześliczna, jest przecudowna. Jeżeli chodzi o gameplay, nie jest aż tak absurdalny, jakby mogło się to wydawać, więc nie jest to tak na chama połączenie Majorego z Quake'em czy Areną tylko jest, jest w tym wiele smaku, jest w tym mnóstwo slow motion i, i, i bullet time'u i jest naprawdę fantastycznie gra wygląda przepięknie, gra się przepięknie i uważam, że, że, że to będzie hiter naprawdę to będzie zdecydowany hiter. no to super, bo, bo stawiałem na ten tytuł od samego początku także się cieszę, że coś tam się udało no dobra, panowie, to myślę, że już nam się kończą. Pomysły, znaczy, poważnie. chwilę, chwilę, bo ja jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów o produkcji, która zwie się Nailed, o, o, i w, którą, w którą miałem okazję zagrać. E, no. Tak i niestety, no to jest... No nie grab. mów niestety, nie mów niestety, bo nie, ja Nie, poważnie, ten tytuł. poważnie, ta gra jest... Gorzej grab. niż piór? Co? Gorzej, gorzej niż piór? Mm, tak. O. Znaczy, no, to znaczy, po prostu sytuacją absurdaną dla mnie jest fakt, że pędzę sobie przez tam radosne tereny kładem i dotykam przez przypadek. To jest coś na zasadzie lawy, lawy z pierwszego Mass Effecta, że jeżeli dotkniemy jej kołem, to zaraz giniemy. To jest sytuacja taka, że przelatuję nad pociągiem, muskam go kołem przy lądowaniu, przelatując nad nim i w tym momencie pociąg wybucha. Następnie jadę dalej i ocieram się o kaktusa. Pociąg, no, pociąg wybucha, tak. <śmiech> Nie, spadam spadam, spadam składa. Także no, gra jest naprawdę tragiczna. Model jazdy jest kopią Motorstorma, do tego jeszcze mamy gorszą jakość grafiki. E, także po prostu, no, Nails nie działa. Ale to może jakaś wczesna wersja była. Ale ja tam nie liczę. było. Tam naprawdę nie było nic, że tak jakakolwiek wczesna wersja to także kiepska opcja, kiepska. To mnie za, to zawiedziony jestem, bo ja naprawdę liczyłem. Właśnie przypomniało mi się, e, Boże, bym był zapomniał, jestem po prostu strasznym hamem dla Ninja Theory. Grałem went Grałem też w najlepszą grę tych targów, e, o której zaraz powiem. I, i, I tak, może najpierw powiem o tym, e, o Enslaved. Wiecie w ogóle, co to jest, czy, czy nie? Czy tak mówię po prostu jakimś swoim językiem? Mówisz swoim językiem. Dokładnie. To jest, to jest gra twórców e, <śmiech> Heavenly Sword, tak ta, która ma wyjść na Xbox. A, to już kojarzę, no. Na PS3. I sprawdziłem zarówno wersję na Xboxa i na PS3. I jest zarówno tu i tu bardzo dobrze, więc nie ma, nie ma co się martwić o jakość. Um, no i ten, i jeżeli chodzi o samą grę, jest fantastyczna, nieco mi przypomina w niektórych momentach Uncharted, bo były takie nawiązania troszeczkę do tego pociągu na początku Uncharted, który uh -huh. jest, ale, ale naprawdę gra ma niesamowity klimat, um, jest, jest no, niezwykle ciekawie opowiedziana, a bohaterka, czy, czy, czy może dziewczyna głównego bohatera, czy może partnerka w jego podróżach, um, wygląda identycznie jak Narikos z, z Heavenly Sword, więc... więc a to jest więc, jakaś, jakaś gra akcji, slasher, czy, czy co to, to jest? To jest, jest action-adventure, więc, więc to Aha. jest... I, jest, to i, jest, to i jest widok? Jest... Widok te, TPP, FPS czy jak? TPP, tpp. to jest TPP i, i naprawdę gra wygląda prześlicznie. Mam mnóstwo takich fajnych, absurdalnych sytuacji, gdzie na przykład e, Nariko wsiada do kapsuły ratunkowej, a, a główny bohater, ku, Nariko, właśnie no, ta wyglądająca jak Nariko Bohaterka jest tam, a e, wchodzi na tą kapsułę główny bohater, i nagle ona wystrzeliwuje, i po prostu lecą 200 metrów, i, i on krzyczy, i wygląda to tak, jakby, nie wiem, Bagsbany po prostu pojawił się tam i, i, i leciał na tym. I gra jest fajna, gra jest naprawdę fajna, co prawda demko tam trwało chyba nie dłużej niż 15-20 minut, ale z tego co widziałem wiem że, wiem, że będzie na pewno warto kupić tą grę. I, no i jest to takie troszeczkę połączenie właśnie Uncharted z Heavenly soda więc jest bardzo fajna walka i jest bardzo dużo wspinania i takiego fajnego wspinania, nie takiego mało intuicyjnego jak, jak w Saboterze. E, więc tak, no i oczywiście gra, o której chciałem powiedzieć, bardzo chciałem powiedzieć, to e, Landwirtschaft Simulator e, 2010. E, to to jest. Wiem, że, wiem, że może wam za dużo nie mówi nazwa, e, ale powiem wam, że to jest symulator traktoru. E, jest to symulator traktoru, nawet zacząłem pytać twórców i chyba byłem jedyną osobą, dlatego że nieco go zaskoczyłem, pytając go po angielsku o tryb multiplayer, bo od razu mi się rzucił w oczy tryb multiplayer. I, i, i powiem wam tak, nie dość, że można w każdej chwili przełączać między, między traktorami, które są, to dodatkowo jeszcze możemy wysiąść z traktora i grać jak w prawdziwym sandboxie. Możemy nawet pływać w wodzie i gra jest, no, gra jest niesamowita, naprawdę. Dwa czy trzy samochody pojawiły się na całej mapie, no a naszym zadaniem oczywiście jest zbieranie kropsów, i, i oranie po. To, to, to, to nasze największe zadanie. A tryb multiplayer ma nawet mieć do 12 osób na raz. E, I e, tryby gry mają być uzależnione od jakości naszego internetu, jak mi powiedział em, pan właśnie tworzący tą grę. Dlatego, że chyba nie zrozumiał mojego pytania, jak zapytałem go o różne typy gameplayu i zaczął mi mówić, że jest to związane z jakością naszego internetu i jeżeli mamy słabo to możemy maksymalnie schostować grę dla czterech graczy. A jeżeli mamy dobrą, to uda się do 12. No, Olive. Tak, prawie, ale jak zapytałem o różne tryby gameplay'u, to nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie i tylko uśmiechał się głupkowato, więc, więc o, o, olałem tą sprawę i podziękowałem mu bardzo serdecznie. No i tak, i mówię o tej grze, dlatego że nie tylko wychodzi ona na PC-a, dlatego że pewnie znacie gry typu Flight Simulator czy, czy, czy Train Simulator, ale także właśnie na Xbox. Tak, więc Xbox zostanie fantastyczną grę, a jeszcze dodatkowo powiem, że te, ci sami twórcy tworzą grę Demolition. E, nie wiem, Demolition Derby czy coś takiego, gdzie po prostu jesteśmy facetem, który rozwala budynki nas. <głos> więc więc tak. A, no i jeszcze właśnie zapomniałbym, grałem w drivera najnowszego. O, i jak tam? E, grałem w Drivera i była to wersja multiplayer. O. E, I jest dziwacznie, dlatego że. Jeżeli pamiętacie stare gry z lat dziewięćdziesiątych, gdzie em, przechodnie na drodze uskakiwali przed naszym samochodem i nigdy nie mogliśmy tak w ich dogonić. To było pierwszym Diverze właśnie. I właśnie tutaj jest to samo. No to Powiem fajnie, jej... to jest taki smaczek. Nie no, bardzo fajny smaczek, szczególnie jak widzę tłum ludzi, który stoi do mnie plecami, a ja chcę ich przejechać i wszyscy oni mi odskakują albo przeskakują mój samochód. No bo w końcu tak się da. Niektórych nawet próbowałem do, do muru przy, przygnieździć i naprawdę się starałem, żeby to zrobić, ale oni cały czas wyślizgiwali mi się z tego samochodu, więc niestety nie można nikomu nic zrobić. Ale sam multiplayer yy, wyglądało to tak. Na początku jedzie samochód, który jest na żółto zaznaczony, mamy go gonić i razem z innymi graczami pędzimy za nim. I w momencie, w którym my rozwalimy własny samochód, dostajemy możliwość, taki jest, mapa się robi na nie, taka niebieska, a my lecimy celownikiem i naciskamy szybko X, żeby zaznaczyć najbliższy samochód, do którego możemy wsiąść i, i po prostu nim jechać. Ale żeby było zabawniej, możemy w każdym momencie nacisnąć też X w trakcie rozgrywki i y, jadąc cały czas samochodem, namierzyć inny samochód, do którego jakby chcemy się przenieść duchowo. To znaczy, że po prostu możemy skakać co chwila między samochodami i, i nawet jeżeli jesteśmy daleko z tyłu, to możemy się przeteleportować dużo, dużo do przodu, żeby ten, żeby, żeby po prostu nie być w tyle. Czyli nie ma wychodzenia z samochodu, nie ma obiegania na nie, nogach, nie tylko samo jedzenie. Wiem, że niektórzy gracze nawet mieli możliwość strzelania z samochodu. Mnie niestety nie udało się tej opcji uruchomić, dlatego że trzeba było mieć dwie osoby w samochodzie, a ja czasami miałem jedną, czasami dwie. Nie wiem w ogóle z jakiego powodu. A cała rozgrywka dawała wrażenie, znaczy była dynamiczna i była całkiem fajna, ale dawała cały czas wrażenie, jakby się grało samemu w single playerze, bo nie czuło się po prostu obecności tych innych graczy, nawet jak stali obok mnie. I A graficznie razem. i model jazdy? Model jazdy jest całkiem niezły, tylko miałem problemy, dlatego że kółko, czyli chyba B na Xboxowym na X padzie e, był, e, tym, był był hamulcem ręcznym, więc na ostrych zakrętach... No zawsze tak jest. No nie zawsze właśnie, dlatego że... Jak... na Xboxie. Mi się X kojarzy najczęściej, bo właśnie patrzę na Piotrka, który patrzy na mnie dziwnie. A... -a. Okay, dobra, ale ja jestem osobą, która nie gra w wyścigówki, więc no dobrze, to było dla mnie dziwne. No może dlatego, że ja po prostu zawsze X-em skaczę w Uncharted i w najlepszych grach świata, ale mina Piotrka jest teraz bezcenna. E... X-em ozdobywasz kolejne te pucharki, wciskasz X i wyskakuje kolejny. E, tak, jeżeli chodzi o grafikę, nie jest to nic powalającego, ale nie jest, nie jest źle. Jest tak... No... Przyzwoicie, nic, nic szczególnego. Naprawdę nic szczególnego. Um, więc, więc taki, mniej więcej. Do Słucham. czego można porównać? Do czego to można porównać? No. Poziom graficzny, no. jejku ciężko mi powiedzieć. no po Powiedziałbym, że do hot pursuit 2, ale nie widzieliście, więc, <laughs> więc ciężko, żebym, żebym powiedział, ale. No, nie wiem, no taki troszeczkę, troszeczkę inny graficznie, ale nieco lepszy GTA 4 na przykład. Oczywiście na kół, tak? To znaczy, ja przepraszam bardzo, ale Hot Pursuit 2 to była szósta część Netflixu, Speed'a, która wyszła przed Undergroundem, więc o tego ci chodzi? O tego, co teraz pokazywali na targach. No, to to jest Hot Pursuit po prostu. Okej, okay, to jest Hot Pursuit, po prostu. Dobrze, mówię dwa dlatego, że po prostu mi się Myślałem, że, że powrót do serii to, to będzie dwójka. No nie Piotrek, nie, Piotrek mnie zganił, więc niestety. E, no dobrze, w no coś, coś jeszcze grałem, ale no, nie mogę sobie przypomnieć w co. O LBP2 mówiłeś? Boże, jak mówią zapomnieć o najlepszej gry <grym> na świecie. E, dobrze, e, no, no, troszeczkę zespolerowałem, ale tak, jeżeli hmm. chodzi o LBP2 jest niesamowite. Jeżeli myśleliście, że tutaj będzie tylko dodatkowy edytor e, tworzenia po prostu własnych gier, to mylicie się. Ta gra jest niesamowita i jej single player jest super. Jest po prostu genialny. Ten level, w który mogliśmy zagrać, w który właśnie grałem z Marcinem z Kiko.pl e, był na statku, który wyglądał dokładnie jak USS Enterprise ze, ze Star Trek'a. E, zresztą było mnóstwo takich smaczków nawiązujących do tej serii i to było epickie. To było niesamowite. Mogliśmy podejść, na przykład idziemy sobie i wszędzie tam stały postacie, te miniony, które możemy sobie tworzyć zresztą w edytorze, które sobie chodzą po statku i mogliśmy podejść na przykład do maszyny, przy której oni tam majstrowali i mogliśmy sobie pograć we dwie osoby w mini Ponga. I mogliśmy po prostu zagrać sobie w mini w LBP co jest, było po prostu niesamowite były takie ekraniki malutkie, zielone w które mogliśmy sobie pograć właśnie w Ponga tak po prostu dla zabawy, żeby, żeby, żeby ten, żeby po, pospędzać tak czas, później została wyłączona grawitacja, więc skoki w LBP były super eee, było mnóstwo dodatkowych gadżetów i mnóstwo dodatkowych e, pojazdów, które mogliśmy wykorzystywać, między innymi takie które łapały się albo tylko, tylko ziemi, albo tylko sufitu ale zauważyłem jedną rzecz, czyli powiem tak, powiem tak, jak, jak to mówią gracze MMO, znerfowali skakanie, czyli teraz już e, nasze sagboje nie skaczą tak wysoko, jak skakały do tej pory, tylko skaczą tak o, o połowę mniej. No ale dzięki temu właśnie są takie opcje, jak jak, jak ta zmiana grawitacji, czyli czy, czy, czy, czy może ten brak grawitacji. Ale nadal jest tak, że jak im mocniej wsiśniesz krawiska, tym wyżej. O, nie ma już tej, właśnie, właśnie w tym jest rzecz, że nie ma tego Ale nie martwcie się dlatego, że tyle rzeczy dla nas twórcy Zaimplementowali zamiast tego, że spokojnie naprawdę e, Spełni to wymaganie każdego gracza Jeszcze pograłem troszeczkę z grappling hookiem Tym, który, który łapie się właśnie z sufitu i ścian I, i wygląda to całkiem fajnie i, No i gra się fenomenalnie Gra też wygląda prześlicznie, więc, więc jest super Moim zdaniem to, to będzie murowany hit nawet nie ma dwóch zdań w ogóle. No a tak jeżeli chodzi. o część. No tak, a właśnie, jeszcze jedna taka ma zmianka to taka wada niestety. E, nadal jest kiepsko, jeżeli chodzi o, o, o to, kiedy jeden gracz pnie do przodu, a drugi zostaje w tyle. Uh -huh. Ten drugi niestety znowu będzie miał odliczanie od 6 sekund w dół i zginie. Więc tak, no i nie wiem, No jeżeli mać może jeszcze jakieś pytania, bo być może ja po prostu nie pamiętam żadnych gier, w które jeszcze grałem, a było tego mnóstwo tutaj. Eee, i nie wiem, może chcecie F1 o 2010? Nie. nie, ja ominąłem szerokim łukiem, nie wiem jak Piotrek który jest eee, Również. Znaczy może inaczej po prostu F1 było jakoś tak dziwnie zabunkrowane i nie bardzo było jak tam wejść więc no nie chciało mi się, prawdę powiedzieć że stać w kolejce ale Filip, ty wspominałeś o Mochu Nowym którego Właśnie grałem, grałem w Mocha, grałem w Mocha grałem w, w Medal of Honor grałem w Medal i grałem przez sieci razem z ludźmi, którzy tam byli jak, chcecie ja? wiedzieć więcej? myślałem, że to będzie krab. myślałem, że będzie okrutny, przeokrutny krap. okazało się, że nie, że nie jest tak źle nie wiem, czy poprawili to od Bety, ale modele postaci nie są sztywne i wyglądają no, całkiem, całkiem realistycznie pokusiłbym się nawet o to i pewnie tutaj kilka osób zacznie na mnie krzyczeć, że wyglądają nawet lepiej niż w Company 2 jeżeli chodzi o ich, o ich ruchy widzę zdziwione miny, nie tutaj wzruszanie ramionami, dobrze um, tak, machanie ręką e, i, i Mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o, o samo Honor, to tak. E, fajna rozgrywka. Naprawdę taka, no, nie głupia. Ale, ale czekaj, że lubi... Ty grałeś w multiplayer, tak? Tak, tak, tak. To Był tylko I multiplayer. Czy nie przypominało ci to, to Battlefielda? To było połączenie Battlefielda i Modern Warfare. Dokładnie tak, ale... Bo właśnie, właśnie to kolesie to... robili ten, ten, ten tryb podzielnie dla, dla tej gry. Którzy no tak, ale, ale jeżeli chodzi w ogóle o ten, jeżeli chodzi o... O multiplayera to była jedna rzecz, która bardzo mi się nie podobała, to znaczy za kila dostajemy 10 punktów. W Modern Warfare dostawaliśmy ich 100 i naprawdę i naprawdę <głos》> dużo lepiej się czułem, kiedy widziałem więcej punkcików, które mi się pojawiały na ekranie, bo jakoś nie wiem, moje ego było wtedy większe. A jest jeszcze ten lag taki, jak jeśli nie, ktoś nie było, cię zabije było, i przy Żadnego laga, ale za to gra wygląda jakby była z PlayStation 2, bo graliśmy na PS3 dosłownie, wygląda jak na PS2 i nie chodzi tutaj w celowe monitory ani nic, bo podchodziłem też do standów z komputerami i po prostu było to tak obrzydliwe. Więc jeżeli mają jeszcze dwa miesiące do premiery i to wygląda w ten sposób, to ja chyba podziękuję za finalną wersję. Ale nadal mówię, że, że gameplay był niegłupi, a dopiero po 15 minutach rozgrywki zdałem sobie sprawę, że nie gram w Team Deathmatch, tylko w Objective. Więc to też chyba trochę mówi o grze. Ale było sporo osób na serwerze, chyba nawet do 24 albo więcej, więc, a, więc tak. No ale cóż, no nie wiem, jeżeli lubicie klony w, w, w, o, obecnych e, gigantów FPS-ów, to, to, no to walcie śmiało. Jeżeli lubicie oczywiście powrót do PS2 graficzne, to, to, to nie omieszkajcie spróbować. No to subcią. No, więc. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, to walcie śmiało, dlatego że później zapomnij i w ogóle nie będziemy wiedzieć, co się działo na, na Gamescom. Tak no, dobra, więc... no to ja mam. No słucham. Ty grałeś w tego Killzone'a 3 na, na PS Move? E, nie, nie grałem na PS Move. Niestety, nie, w, no w Killzone'a nie grałem. A w, cokol na, w cokolwiek na PS Move? No mówię, grałem w ten cały zestaw, który był tych... tych, tych e... Niby minigierek, ale tak naprawdę mogły, niektóre z nich mogłyby być oddzielnymi grami. Między innymi e, szczególnie ci gladiatorzy, którzy wywali ruch naprawdę idealnie. Oczywiście, co prawda, jak, tak jak Piotrek mówi, jeżeli ktoś się na pałę machał tym kontrolerem, to nic nie wyłapywało, ale e, jak się walczyło z powiedzmy gracją, to naprawdę było to fenomenalne. Było jeden do jednego, tak? I... Tak, tak. A tak, tak. Jakiś do... jest? Nie, nie było laga. W tej grze i w tych grach, które tam były, nie było laga i nawet mi się bardzo fajnie grało w siatkówkę, która jakoś tak do bólu mi przypominała gry na Wii, typu tam EA, e, Playground i, i, i no nie wiem, jakoś tak na Wii wyglądało to tragicznie, a tutaj naprawdę jakoś fajnie mi się grało i nie mówię, że jestem jakimś fanboyem tego Sony ale, ale naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało i nawet Piotrek tutaj może potwierdzić, bo już się uśmiecha, że, że gra w siatkówkę ze mną była czystą przyjemnością mimo iż rozgromiłem go Tak, jakby nie patrzeć, gra w siatkówkę była czystą przyjemnością, PSMów reagował bardzo fajnie, tylko z niewiadomego bliżej powodu, w momencie kiedy stwierdziliśmy, że z siatkówki przerzucimy się na bitwę mój kontroler po prostu wziął i umarł Ponieważ był włączony od 12 godzin, jak próbowała nam wcisnąć pani tam przy stoisku, mimo że targi były otwarte od 4, więc nie wiem co oni tam w nocy robią z tymi kontrolerami. Ale grało, w siatkówkach faktycznie grało się bardzo fajnie i muszę powiedzieć, że było to nad wyraz przyjemne. Także być może dzięki PlayStation mu schudne. O, właśnie, jeszcze tak dodam, że jak mieliśmy tą partykę w siatkówkę, graliśmy chyba ze 20 minut, to naprawdę się zmęczyłem. Trzeba przyznać, że naprawdę byłem zmęczony, że nie było to jak z Willy gdzie grałem w tenisa siedząc na kanapie i machając sobie po prostu. Więc tutaj naprawdę musiałem się poruszać. I to było, i to było naprawdę fajne. Więc tutaj, tutaj taki bardzo duży plus, że rzeczywiście trzeba się ruszać przed tą konsolą. No i, i, i oczywiście ta kalibracja, e, kalibracja za każdym razem kontrolera. Co może z jednej strony być uciążliwe, ale z drugiej dzięki temu wiemy, że, że, że, że jakoś to działa. A i fight'a grałem, tego, tego, tego, tak? To się nazywa fight, czy jakoś tak. Ta bijatyka, co, co tam się w więzieniu lejemy. Ale to chyba nikogo nie obchodzi. Nie, no, nikogo. Nie będę nie to nie. Ma... No, to nie. E, no nie wiem, Piotruś, jeszcze coś do dodania? Masz czy nie? Raczynia, a, propos, a propos tylko ewentualnie jeszcze tego wspaniałego PlayStation Move naszego, że po prostu granie w siatę na tym kontrolerze wyzwala w człowieku jakieś, jakieś dziwne odruchy, ponieważ podnosząc prawą rękę do serwisu automatycznie starałem się w lewo wyrzucić piłkę, która nie istnieje, bo to nie jest Kinect przecież, nie ma wielkiej czerwonej piłki. Także ja, ja osobiście jestem zachwycony PlayStation Move'em i nie, mimo tego, że liczyłem na to, że to będzie dobry sprzęt, to nie spodziewałem się, że aż tak i naprawdę... To jest coś wspaniałego w przeciwieństwie do tak gdzie po prostu ludzie robili niemożliwe ewolucje, walili o siebie wzajemnie, a to i tak nie działało, więc no PlayStation zdecydowanie wygrywa i mówiłem, Microsoft strzelił sobie w stopę po prostu. I jest niewiarygodnie lekki, więc generalnie nikt nie będzie miał nawet dzieci z problemu z uniesieniem go. Tak, i nikt nie zbije sobie telewizora prawdopodobnie, ponieważ pasek, ten strap jest całkiem mocny, więc no nie ma problemu z energią kinetyczną, która się tam generuje, także jest naprawdę fajnie. No i ta kulka jest z gumy, więc też się nie zbije. No właśnie, kulka jest z gumy i się świeci na różne kolory świata, więc jest fantastyczne. Tak, a jak się bateria wyczerpuje albo wychodzi z widoku kamery, to się zmienia na czerwono i w ogóle jest epicko. Wow. No dobra, panowie, myślę, że już poda przejść do tych bomb, o których wspomnieliście na samym początku. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, Pierwsza Dragon Age 2, wow. <grym> no to jak tam? Tak, tak w ogóle, w ogóle bardzo, bardzo sympatyczna sprawa, ponieważ weszliśmy do takiego bardzo małego pokoju, było nas chyba 7 lub 8 osób, no i tak przy ścianie stał sobie m.in. niejaki pan Greg Zeszuk, czyli założyciel Bioware. Obok stał e, menedżer całej marki Dragon Age, pan David Silverman, jeszcze Mike lloyd który jest lead designerem gry. Także no, takie bardzo wyraźne i wesołe postacie stały właśnie w tym malutkim pokoiku. Zaprosili nas, weszliśmy sobie, usiedliśmy na bardzo fajnych, miękkich poduchach. Okazało się, że mają ten sam telewizor, który ja mam w salonie, więc tam mojego podrosło. No i następnie zaczęła się prezentacja gry. Otóż cała mechanika rozgrywki w stosunku do Dragon Age: 1 uległa przemodelowaniu ale też z drugiej strony nie jest to przemodelowanie jakieś totalne, ponieważ nadal możemy grać w grę w stary sposób. Otóż o co chodzi, już wyjaśniam. O matko, co to było? No i dobra, w każdym razie tak, ponieważ w jedynkę mogli, mogliśmy grać, jak to określili właśnie panowie z Bioware, trybem general, czyli po prostu włączamy sobie standardowy tryb do RPG-ów, kamerką kierujemy z góry, zaznaczamy takie taktyczne rozplanowanie akcji, Natomiast w związku z tym, że po prostu bardzo wielu graczy na to narzekało, pojawiła się teraz druga opcja rozrywki, która bardziej przypomina slasher i po prostu możemy sobie mieszać dowolnie te techniki, możemy grać slasherem, że po prostu lecimy i to jest fantastyczne. Nie ma tak, że nakierowujemy na jedną postać i nasz bohater po prostu mieczem uderza tylko w tę postać, ale jeżeli przed nami powiedzmy stoi czterech przeciwników i machniemy mieczem elegancko po półkolu, to cała czwórka obrywa i dochodzi do tego, że nawet możemy ich przeciąć, więc no pod względem pod, pod, pod względem gra naprawdę ewoluowała w stosunku do jedynki. Element taktyczny tak naprawdę zbytnio się nie zmienił. Mamy ten sam układ, który był w jedynce. Co prawda mamy tam lekkie przemodelowanie y, dotyczące y, szybkiego używania przedmiotów i ataków, ale to nie jest coś znaczącego. Natomiast to, co mnie cholernie boli, to jest fakt, że pomimo tego, że panowie już wspominali iż już skupili się na grafice, na polepszeniu jej, ponieważ jak wszyscy wiemy, ta w Dragon Age na konsole nie była najlepsza, no to niestety tu polegli i to polegli naprawdę bardzo mocno, ponieważ w brodzie głównego bohatera, znali... znaczy wiem, że to jest czepianie się szczegółów, ale to po prostu razi w momencie, kiedy pojawia się twarz głównego bohatera na cały ekran i okazuje się, że odblask światła na jego jakże lśniącej brodzie, ponieważ wszyscy wiemy, że wcieranie średniowiecznego gnoju w brodę poprawia jej obłyskowość. Także no, jego broda była podzielona po prostu na cztery kwadraty, które się nierównomiernie świeciły i to było bolesne, podobnie jak fakt, że anti -aliasing, aliasing po prostu zżerał tą grę, lubię to wyrażenie i tekstury były koszmarnie rozmazane, naprawdę i to była wersja na Xboxa, na wersji na PS3 nie przywieźli, także no i przede wszystkim, no słucham. A, di a dialogi jak taki Mass Effect w średniowieczu? To znaczy tak, a propos Mass Effecta to nie będziesz pewnie zadowolony z tego względu, że kompletny redesign systemu tego dialogowego nastąpił i teraz nie używamy takiej listy jak była w jedynce, natomiast mamy kółko znane wszystkim fanom Mass Effecta i zanim cokolwiek powiesz, jest to rozwiązanie świetne, ponieważ kółko obsługuje więcej opcji dialogowych niż ta radosna lista, ponieważ na liście było maksimum 6 opcji z tego, co mówili panowie, ja tam jeszcze tak daleko nie zaszedłem w grze, żeby patrzeć ile ich jest, natomiast kółko obsługuje 10. mamy standardowy podział rodentem z Mass Effecta, to jest te opcje dialogowe po prawej stronie kółka popychają rozmowę dalej i możemy po prostu kontynuować wątek, natomiast te po lewej stronie służą zdobyciu informacji i co jest bardzo ciekawe, w, środku, w momencie, kiedy najedziemy na opcję dialogową, która ma dalej popchnąć naszą akcję, w środku kółka pojawia się ikona, która informuje nas o tym, jaka jest to, po prostu jaki, jaki impact będzie to miało na dalszej rozgrywce, ponieważ no, na przykład w Mass Effectie kółko się sprawdzało świetnie, albo po prostu momentami. Oni przypisali sobie taki schemat, że to, co jest na górze, jest dobre, to, co jest na dole, jest złe, to, co po środku, jest neutralne. Natomiast czasami się właśnie zdarzało w Mass Effect, że najeżdżaliśmy na coś, co jest teoretycznie dobre i dostawaliśmy punkty do Renegade'a, czyli tego złego. Natomiast tutaj jest system tak rozwiązania, że po najechaniu na opcję drogową pojawia się piktogram, który się informuje, że jest to opcja dyplomatyczna, neutralna lub tam właśnie agresywna i w zależności od tego możemy kierować naszymi postaciami. Także jest, jest to bardzo fajna opcja. Przy okazji jeszcze też został troszkę zmieniony system samych dialogów na tyle, że jak, jak, nasz, jak nasza postać zaczyna rozmowy w zależności od tego, w którym kierunku idzie, czy jest dobra, czy zła. Także w momencie, kiedy jesteśmy jakimiś tam opryszkami, to możemy po prostu klikając na kogoś przywitać się już z jakimś tam sarkastycznym tonem. Także no... Powiedzmy sobie szczerze, że to, co ludzie wypisują na forum, na forum Community Bioware, nie idzie w nas. W... Jak wybieramy jakąś opcję złą, dobrą, to idzie to tam do jakichś statystyk, że jesteśmy dobrzy, źli czy coś inni? To znaczy, tego nie było wspomnianego, ale podejrzewam, że, że to się jednak będzie zmieniało, że po prostu będziemy, będziemy mogli, że to będzie działało właśnie na tej zasadzie. Mhm. No, a poza tym właśnie też mieliśmy przykład Dragon Age'a działającego na pececie i muszę przyznać, że niestety na PC-cie wygląda to dużo lepiej, bo jest, jest świetne, no ale nie będę może teraz tutaj gadał o pececie, bo to nie jest ani czas, ani miejsce. Natomiast bardzo mi się też podobał to, że, podobało to, że yy, mamy inaczej opowiadaną historię, ponieważ tak jak panowie powiedzieli, że po prostu pierwsza część Dragon Age'a opowiadała historię z około roku, tak druga część opowiada historię, która po prostu dzieje się w czasie 10 lat, cała dekada. Mogą, no nie powiedzieli, czy to są te same czasy, powiedzieli, że mogą to być, ale nawet jeżeli po prostu ta, ta fabuła obejmowałaby okres masy tego Dragon Age'a jedynki, to przecież i tak mamy 9 innych lat i nie będziemy biegali za tym samym bohaterem, więc gra będzie zupełnie inna. Tak jak powiedział, że po prostu dla ludzi, którzy są z Marką od pierwszej części, tak jakby to było Bóg jeden wie ile, dla ludzi, którzy są po prostu z Marką od pierwszej części, będzie to bardzo miły smaczek. Tak i, i po prostu możliwość uzupełnienia wiedzy o świecie, natomiast dla tych, którzy dopiero zaczynają, będzie to również epicka przygoda. Także no PR pełną gębą, natomiast bardzo mi, się podobało, bardzo mi się podobało to, że wreszcie będzie można odczuć jakiś ciężar decyzji moralnych i po prostu będą one w troszkę inny sposób rozwiązywane, ponieważ będą się pojawiały o wiele częściej, żeby nie było tak, że po prostu zapominamy o jakimś o jakimś, tym, o jakimś wyborze i następnie za trzy godziny dowiadujemy się o konsekwencjach, co jest dosyć irytujące, bo już po prostu nie pamiętamy. Tutaj będzie to trochę inaczej rozegrane i na przykład była scena, w której jeden tam z bohaterów naszej drużyny po prostu zostaje ranny i mamy do wyboru albo go uśmiercić, albo pozwolić jego żonie go uśmiercić, albo zostawić go żywego. No i oczywiście tam są różne konsekwencje, bo jeżeli pozwolimy to zrobić żonie, to żona, która zostaje z nami w partii, po prostu będzie później jakby nasza więź między nią, a głównym bohaterem troszkę się wzmocni, ponieważ to ona jednak mogła dokonać tego czynu po prostu uśmiercenia męża, który i tak by zginął. Jeżeli natomiast my to zrobimy, to będzie nas miała focha i pretensje, że jak my sobie to wyobrażamy, przecież ona tu jest najważniejsza, natomiast jeżeli po prostu nie pozwolimy go zabić, to będziemy mieli śliczny bodybag na plecach i będziemy z nim musieli biegać troszkę wolniej, przy czym e, możliwe jest, że po prostu po drodze umrze i cały posiłek pójdzie na marne. Sympatycznie. Bardzo sympatycznie. Nie, także no, no. Znaczy nie, mi się to bardzo podoba, ja osobiście po prostu po zobaczeniu tego czekam, tylko że mówię, chcemy zobaczyć wersję na PS3, a Xbox jakoś nie bardzo mnie interesuje, ponieważ wygląda naprawdę fatalnie. No, no Na PS3 może być jeszcze gorzej, bo z tego, co, co wiem, tak samo w pierwszej części gorzej wygląda niż na Xboxie. No a przede wszystkim też powiedzieli właśnie, a propos, a propos grafiki jeszcze, zostało też napomknięte, że e, gracze po prostu narzekali na to, że gra była bardzo nierówna i po prostu wyjmując screeny z trzech różnych, z trzech różnych momentów gry moglibyśmy stwierdzić, że po prostu to jest inna gra, z tego względu, że otoczenie było zupełnie, zupełnie inaczej zrobione i e, jakby po prostu... Nie, momentami lepiej, momentami gorzej, natomiast tutaj stwierdzili, że po prostu nastąpiła unifikacja, w związku z czym e, cała gra wygląda tak samo i chyba poszli w dół, takie mam wrażenie. No dobra, to może kolejna bomba. No to kolejna bomba, no to niech będzie Spec Ops The Line, o którym już wspomniałem. E, bomba dlatego, że byliśmy właśnie w 2K Games, e, po czym... Nastąpiła, no właśnie, po Specopsie na, nastąpiło coś, co też pozostawię dla kogoś innego do opowiedzenia. E, jedna gra, która może Was, bar, bar, was bardzo zainteresować. E, I Specops The Line jest e, grą typu pokroju po Sokoma e, tego, tego Special Forces. Więc jeżeli, jeżeli chcecie mnie zapytać, jaki to jest typ gry, to właśnie taki jak Sokom. I, I Gra jest niesamowita dlatego, że daje nam możliwości, które dostaliśmy właśnie pod koniec gameplayu, gdzie jest bardzo ważna postać dla kampanii, zła postać może tak powiedzmy, którą możemy zabić w tym momencie albo możemy ją zostawić, oszczędzić i, i poczekać jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. I właśnie o tym cały czas podkreślali twórcy, że będziemy mieli możliwość zmieniania całej tej historii, że będzie kilka zakończeń i że będą takie kluczowe momenty, w których będziemy mogli na przykład zabić właśnie jedną z najważniejszych, głównych, złych postaci i będą to, będzie to miało jakieś konsekwencje, tak samo jak i możemy się powstrzymać i na przykład dać zabić jakichś niewinnych ludzi i zobaczyć, co będzie później. Prawie jak A... protokół. Tak, tylko że to nie jest właśnie alfa protokol. W ogóle a propos alfa, to była wersja alfa, a wyglądała niesamowicie. Mógłbym spokojnie powiedzieć, że to jest wersja beta gry, pomimo tego, że oczywiście strzelali na przykład z shotguna kolesiowi w nogę, który padał na brzuch, tak jakby oberwał kulkę w plecy, ale, ale, ale tak czy siak naprawdę gra wyglądała świetnie i moim zdaniem jak zmieniał tylko system strzelania, który był po prostu nudny. To, to, to może być naprawdę świetnie, bo gra jest umiejscowiona w niedalekiej przyszłości. Nie ma tutaj żadnych super mega gadżetów. Mamy tylko zwykłą broń, którą, którą używają dzisiejsi komandosi Delta, bo zresztą tutaj gramy Delta składem. Możemy wydawać polecenia nawet naszym dwóm kompanom, którzy są razem z nami. Nie musimy też, bo oni mają na tyle dopracowaną sztuczną inteligencję, że na przykład będą nam mówić, że nie zaatakują działka, które do nich strzela, dlatego że zginą, więc rzucają tam flashbanga i dopiero później atakują to miejsce. Sami z siebie to robią, widzieliśmy to na demie. I, i, i co jeszcze ciekawego możemy powiedzieć? No to, że gra... Cóż, tutaj wszystko rozgrywało się w Dubaju, który był totalnie zniszczony. Nie wiadomo co to, czy to jest jakaś infekcja, czy, czy nie wiem, koniec świata, trzecia wojna światowa. E, wyglądało to bardzo interesująco, były mocne sceny, naprawdę mocne sceny. Była na przykład babka, która leżała na ziemi, koleś strzelał z karabinu obok jej twarzy, po to, żeby ją przestraszyć i żeby innego kolesia zmusić do, do mówienia. Zresztą w tym momencie my, my musieliśmy właśnie wejść do akcji i, i albo, albo zabić tych złych, albo ich oszczędzić. No i, i co nam jeszcze ciekawego? Czy ta mogę... gra jest totalnie oskryptowana? Nie, właśnie nie jest totalnie oskryptowana Aż, aż tak nie jest totalnie Nie, bo to tak można wywnioskować Nie, nie, nie jest totalnie oskryptowana No ale no, nie, nie oszukujmy się, tak? Jest to gra liniowa nie, nie ma tutaj wielu ścieżek wyboru Nie ma też wielu ścieżek wyboru Tak jak w Gearsach, czyli idziemy w lewo albo w No i hey, to jest fajne no właśnie, dobra, to tak chciałem powiedzieć, żeby właśnie Piotrek się odezwał eee, No, ale tak czy jak naprawdę bardzo mi się spodobała ta gra, a w ogóle nie oczekiwałem, że, że, że to będzie coś fenomenalnego. Eee, no i tak. I, I szczerze powiedziawszy, warto naprawdę się przyjrzeć tej grze, Spec Ops The Line, powtórzę, żeby nikomu nie Kiedy się... gra wychodzi, mniej więcej? Wychodzi w 2011, ale znając życie, jak teraz nam pokazywali wersję wersji alfa, to pewnie pod koniec roku 2011 ją hmm. ujrzę. Tak mi się wydaje, ale tak czy siak na pewno warto teraz czekać na kolejne trailery, gameplay i różne takie rzeczy, bo po prostu naprawdę może być kawał dobrego kodu i tyle. I tak uważam. Eee, no i dobrze, teraz może kolejna bomba. To, to teraz tak na zmiany nich powie Piotrek. Co? Piotrek patrzy na mnie zdziwiony, ale ma. Nie jeszcze... było więcej bomb. Była bomba, była bomba, przecież, w którą grałeś. No co, nie patrz tak na mnie, no przecież była. Niby co. No dobra, rany. No... <laughs> widzę, widzę że, że resztę bomb ja pozostawiłem. Eee, no dobrze. Teraz poproszę Macka do mnie, który podejdzie. Tak, Maciek Paś z kiko.pl opowie Wam co nieco o Assassin's Creed Brotherhood. Tak więc ja niestety nie mogłem go ujrzeć. A no, no jak widzicie, kiko.pl wchodzi wszędzie, więc, więc właśnie prze przekazuję. Przekazuje przekazuje najgłębiej jak to mówił Maciek i właśnie go przekazuje do mikrofonu i. no i tak. Witam, witam tutaj Hemiro A więc tak. dzięki temu wchodzimy najgłębiej. Mogliśmy się wykonać jak wygląda Assassin's Creed 2,5 Brotherhood. Więc Brotherhood wygląda graficznie, wiele się równi od dwójki. Graficznie wygląda niewiele lepiej od dwójki. Multi, Multiplier, na którym się opiera Bratter Na razie tryb, który był udostępniony to był, to był cel Zabi, znać i Zabi. Oczywiście była ta, niestety taka kolejka, że o ile się nie dało połapa, połapać się co jest. I jedyne, jedyne co potrafiłem zaobserwować, bo nie grałem w betę udostępnioną przez nie, nie widziałem bety udostępnionej przez Ubisoft. To jedyne co zaobserwowałem to to, że gracze potrafią się topić w tłum, więc nie ma problemu z tym, że widzimy Asasina z, kilom, z kilometra. I, od, i, od, i oczywiście za, punkt, za zabicie każdego przecinka dostajemy punkty, więc ogólnie by grało się przyjemnie. Sterowanie nie różniło się, nie różniło się zbytnio od Asasina dwójki, więc wydaje mi się, że to będzie jeden z hitów tego tej końcówki roku. No dobra, to to był Maciej Paź z, z, z Kiko.pl, a teraz kolejny, kolejny gość. E, tym razem będzie Mateusz Jankowski, e, również z Kiko.pl. No proszę. E, i, i niespodzianka. E, I opowie wam co nieco o Dead Space 2. O tak, czekamy na Dead Space 2. E, siema, siema, tu Medzen. Powiem wam w sumie o dwóch grach. Zacznę od tej mniej ciekawej, Choć i tak świetnej. E, udało nam się bowiem dostać na zamknięty pokaz Dead Space 2. Jak ja ci zaraz dam mniej ciekawą, to się skręcisz. Jest mniej ciekawa. Chyba ty! <grym> Dobra, zacznijmy o tym On... Dead Space. <grym> Eee, na początek uraczona z e, tym samym kawałkiem gameplayu, który widzieliśmy już dzień wcześniej na konferencji EA. E, Isaac udający Ironmana, latający, lądujący w mieście, e, przesuwający jakieś satelity, robiący, strzelający do bólu z planeta, różne takie rzeczy. Później natomiast sami pograliśmy w demo z E3 którym najpierw pobiegaliśmy po różnych zmrożonych korytarzach. Postrzelaliśmy trochę do nowych przeciwników, atakujących tym razem całymi chmarami. Będzie więc dużo więcej akcji. Będzie dużo nowej potężnej broni. Będą też nowe, trochę bardziej skomplikowane łamigłówki. Jak zwykle będzie chodziło o odpowiednie użycie kinezy, stazy. Tylko tym razem dojdzie do tego latanie w zero, w zero Gravity. Całość wygląda świetnie. Testowałem na PS3, pograłem łącznie może 15 minut. Jest dużo bardziej zróżnicowane środowisko. Grafika jest lepsza. Oczywiście jest nadal ten sam Dead Space. Układ klawisz praktycznie się nie zmienił. Również wiele z broni pozostaje takiej samej. Co ciekawe, tym razem przy, przyjdzie nam wziąć udział w, minigie, w inżynierskich minigierkach. Pamiętajmy, że Isaac nie jest zatwardziałem twardziałem a no, jakby na to nie spojrzeć, pracował się elektrykiem, inżynierem. Będzie więc często wsadzał łapy w różne przewody, a my odpowiednio sterując gałkami będziemy musieli wyczuć moment, żeby je wyrwać i sprawić, że coś magicznie zadziała. Właśnie mam tak. pytanie, jak sterowanie jest takie same jak w jedynce? Jest praktycznie identyczne, jest nadal bardzo intuicyjne. Eee, bieganie nadal jest tak absurdalnie powolne. Natomiast y, kamera również jest identyczna. Bardzo intuicyjnie rozwiązano motyw odrywania się od ziemi, używania odrzutowych butów, odrzutowych ramion i odrzutowego wszystkiego, co jest wmontowane w nowy kostium Isaac'a. I czy te naboje się kończą bardzo szybko, tak jak to miało miejsce w poprzedniej części? E, tym razem y, niekoniecznie. Znaczy zwykle dane są jakieś... Y, dwie minuty. Natomiast z tego, co zauważyłem, co trzy kroki jest stacja odnawiania tlenu. Mhm. Nie ma, a po, więc... A czy druga część jest straszniejsza niż pierwsza, czy, czy, czy na Lówni, czy może mniej straszna, bo po pierwsza początek... Był... Zapytaliśmy, o to dowiedzieliśmy się, że będzie bardzo dużo odniesień i do Dead Space Extraction, i do pierwszej części, i prawdopodobnie do komiksu, do anime, do wszystkiego. I ma być wiele strasznych momentów, natomiast y, ciężko stwierdzić, czy to tylko czegadanie, czy faktycznie będzie coś na miarę pierwszych scen z pierwszego Dead Space'a. Uh -huh i co widziałem więcej akcji niż faktycznie strasznych cen zobaczymy jak to wyjdzie no ok e, no tak, jeszcze, jeszcze ja tutaj mam pytanie do e, od razu do, do, do Mateusza e, powiedz no. coś jeszcze o jednej grze, w którą grałeś która jest bardzo podobna do Arkham Asylum a w którą akurat ja nie miałem okazji poograć Eee, przypadkiem przechodząc z stanowiska Microsoftu trafiłem na nowego Spider-Mana Shattered Dimensions, eee, który jak się okazuje jest wierną kalką dzieła Rocksteady Arkham Asylum, czyli słynnego Batmana. Eee, najpierw pograłem chwilę w uniwersum Noir, w którym... Eee, Miałem możliwość włączenia pajęczego zmysłu, który dokładnie pokazywał mi, gdzie są wszyscy wrogowie, ile mają y, życia, jak ich najlepiej podejść. Oczywiście chodziło o to, żeby zdjąć ich po cichu i uratować cywili, tak żeby nikt się nie zorientował. Yy, inny był tylko system kombosów. Nie ma tej czegoś takiego jak w Arkham Asylum, że same za, załączają się animacje, e, tutaj po prostu mamy konkretne ciosy, które stosujemy, jest jakieś budowanie kombosów, natomiast jak na super silnego Spidermana strasznie długo zajmowało mi zdjęcie jednego okrycha. graficznie jak to wygląda? Graficznie wygląda to bardzo fajnie, ponieważ udało mi się sprawdzić dwa uniwersa, właśnie noir i tradycyjne, w którym biegałem w stroju symbiota. W noir wszystko jest praktycznie czarno-białe, jest trochę żółtych świateł, trochę czerwieni do oznaczania jakichś tam ważniejszych punktów, ziarnisty filtr, jest bardzo ciemno, wygląda to świetnie, natomiast... W drugim uniwersum jest typowy cel shading, jest strasznie komiksowo, jest, jest też zupełnie inne podejście do akcji, ponieważ tak jak w Noir trzeba się było skradać, tak z której symbiota po prostu się rzucało, czym się dało, jest była jakaś furia, symbiota, było, używanie, było rozciąganie się nieprawdopodobne i walka z jakimiś supernowoczesnymi pseudo-czołgami, pseudo, pseudo Oczywiście grało się bardzo przyjemnie, natomiast no, ciężko nie zauważyć pewnych podobieństw do Batmana. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jestem bardzo ciekawy, chętnie przetestuję finalną wersję. Mimo tak ewidentnej kalki. Okej. Okay. Czyli Ej, będzie no hit dobra. pewnie. No, zobaczymy. No, Batman no dobra, był. To... Batman był, ale no, czy taka kopia przejdzie? No, zobaczymy, czy to łyknął. No. Tak czy się jak ja, te, ja teraz jeszcze jedną chcę, zanim tę tą, tą mega ostateczną bombę, która po prostu oczywiście zmiecie wszystkich z powierzchni, ziemi i zanim w ogóle Piotrek oczywiście przestanie kiwać głową, patrząc na mnie, to, to jeszcze powiem, że miałem okazję zobaczyć Red Faction najnowsze. No i oczywiście po raz kolejny. Na, po, po raz kolejny oczywiście mamy tutaj kalkę Dead Space'a i już już nie będę wymawiał nazw potworów, bo, bo znowu zostanę zganiony i znowu mi się cisną ksenomorfy na, na, na usta, więc, więc po prostu powiem nieco, że nie jest strasznie, może tak nie jest strasznie, gra ma być niby survival horrorem, ale w ogóle się jakby do tego nie nadaje bo po prostu za dużo wrogów em, twórcy tam wrzucili i no i bardziej to, to wygląda tak no taka, nie wiem, eksterminacja różnych dziwnych um, ludziopodobnych um, stworów i, i, i jest kilka ciekawych patentów, bo wszystko wygląda mniej więcej tak, jak, jak wyglądało w Red Faction Gorilla, bo. Całość cały czas skupia się na rozwalaniu otoczenia, tylko tym razem mamy jeszcze możliwość darmowego odbudowywania, darmowego dlatego, że nie kosztuje to nas żadnej amunicji ani niczego takiego, więc w każdym momencie możemy odbudować powiedzmy jakiś kontener, do którego szybko wejdziemy i zresztą było to pokazane fajnie, że uciekamy przed tymi potworami i rozwalamy rakietnicą szybciutko kontener, który stał i po chwili go odbudowujemy, dzięki czemu nikt się do nas nie mógł dostać. Ale jest jedna fajna pukawka, która mi się bardzo spodobała i po prostu muszę o niej powiedzieć, dlatego też mówię o tej grze. Pukawka, która nie pamiętam jak się nazywa, niestety, ale... Wygląda ona w ten sposób, to czy działa ona w ten sposób, że z jednej strony klikamy i łapiemy jedną część otoczenia, a później klikamy w drugą, dowolną część, możemy nawet w, w, we wroga i dosłownie materia wyrywa tą pierwszą część i ciśnie ją w tą drugą z wielkim impetem. Wyglądało to no, przecudownie, szczególnie kiedy mogliśmy na przykład jednego przeciwnika walnąć w ścianę albo całą ścianę po prostu zwalić na niego, czy, czy cały budynek powiedzmy, który, który był pod ziemią zbudowany. Wyglądało to przecudownie i, i no cóż, mam na tylko nadzieję, że, że będziemy mogli właśnie się tak popawić z otoczeniem w całym Red Faction i, i mimo wszystko, że nie będzie to ten survival horror, to, to, to pomimo tego będziemy mogli się świetnie bawić w tym. Więc więc to, to, to, to, to taki też miły punkcik, punkcik tego Gamescomu, że, że, że ten Red Faction nie jest do końca takim, takim tragicznym pomysłem. No, no dobra, no widzę, że, że nie jesteście zainteresowani i nie ma żadnych pytań, więc, więc w takim no razie... Red Faction, przestań. No dobra, Red Faction, <laughs> przestań. No dobra, gotowi na bombę, gotowi na bombę? No, no, no. dobra, teraz zmiatam wszystkich. Udało nam się, choć nie było to proste, walczyliśmy dzielnie i nie polegliśmy dostać na pokaz nowego Bioshocka. Oh. Wow. Wow. Bioshock Infinite. Weszliśmy na salę, przyjrzyliśmy się plakatom, pokazano nam trailer, który wszyscy widzieliśmy i jeszcze zanim zasnęliśmy zaczął się sam gameplay. Pierwszy Bioshock był ciasny, był na silniku Unreal 2.5 i wyglądał, no powiedzmy tak sobie, to co zobaczyliśmy dzisiaj zmiotło nas, wgniotło nas w fotele, ścięki nam opadły. Jest słonecznie. Kolumbia kojarzy się bardziej z dziadkiem do orzechów niż z kimkolwiek innym. Jest teoretycznie trochę bajkowa stylizacja. Nasz bohater tym razem coś mówi. W końcu wiemy, kim jest nasz, nasz bohater, co jest po dwóch uprzednich miłą odmianą. Eee, bohater nasz moją jest detektywem, który ma odnaleźć pewną pannę dziwnie kojarzącą się z American Magic Alice. Tak na marginesie. To jeszcze taka krótka wzmianka ode mnie, że panią, którą mamy odnaleźć nazwano Elizabeth i jest to ta sama pani, która była w trailerze i tak w ogóle to gramy tym samym panem, który w trailerze właśnie tak bardzo krzyczy i co chwila ktoś nim ciska. I bardzo podobnie to wygląda w samej rozgrywce. Prowadzący, szybko przeszedł się ulicami miasta. Co ciekawe, tym razem nie wszyscy mieszkańcy, gdzie tylko nas widzą, rzucają się z łomami i przyjeżdżają, Zabijecie. Tym razem jest trochę subtelniej. Eee, również, jak wspomniałem, radośniej. Widać wiele nawiązań duchowych do poprzednich bioszoków. Natomiast. Tak? Natomiast, właśnie jedna rzecz, o której tak chciałem wspomnieć. Nie ma tych psychopatów, którzy się na nas rzucają, ale właśnie nadal jest ten absurdalny humor twórców Bajeszoka, dlatego że na przykład przechodzimy się miastem i widzimy panią, która w płonącym domu miecie sobie podłogę, zamiata sobie z wielką wprawą i nie zwraca na to uwagi, że sama stoi w płomieniach i że cały, że, że cały dom stoi w płomieniach, a idziemy nieco dalej i widzimy faceta, który karmi kruki, które zresztą dziobią go po głowie. Tak, ale kroków dalej widzimy polityka, który przemawia do rzędów pustych ławek i zaczyna nas atakować, gdy tylko do niego podchodzimy. Tutaj zaczyna się walka, tutaj zaczyna się strzelanie i zaczynają się plazmidy, które tutaj nie będą plazmidami. Plazmidy, które bohater zdobywa pociągając niezłego łyka z butelki, która wygląda jak od niezłego alkoholu. Będzie telekineza, będzie strzelanie piorunami. Tym razem będzie to dużo ciekawiej rozwiązane, ponieważ często będziemy musieli kooperować z samą Elizabeth. Po chwili pościgu za wspomnianym politykiem trafiamy do karczmy, w której zaczynają do nas strzelać chociaż teoretycznie jest otwarta, właściwie twierdzi, że jest zamknięta i wyciąga na nas shotguna. Jednocześnie ktoś strzela nas z wielkiej armaty i robi się trochę absurdalnie. W tym momencie pojawia się sama Elisabeth i znany również z trailera odpowiednik Big Dadiego. Tak zaczyna się walka, gdzie na przykład Elisabeth wywołuje wielką burzę, zaczyna padać, a my strzelamy piorunami w przeciwników żeby mocniej porasiło, że, że tak to ujmę. Co ciekawe, walki bardziej przypominają rendery z pierwszych Bioshocków niż raczej statyczne poje pojedynki e, z faktycznych gier. Wygląda to naprawdę znakomicie. E, dzieją się różne dziwne rzeczy. E, w międzyczasie wszystko wokół się wali, niszczymy most. E, Big Daddy rzuca w nas koniem. <grym> i jest nieco zabawnie, udaje nam się go pokonać, to jednak nie wszystko, ponieważ wkrótce pojawia się kolejny Big Daddy na krócich skrzydłach. Tak, i żeby było zabawniej, ten Big, Big, Big, Big, Big, Big Daddy jest właśnie tak duży, jak ile razy wymieniłem, czyli tak mniej więcej właśnie, nie wiem, pięcio-sześciokrotnie od zwykłego Big Daddy'ego, więc możecie sobie tylko wyobrazić, czy to Czyli ten, co, co chwyta ręką tą na trailerze, tak? Było? Nie, nie, on, nie, nie jest, właśnie... on jest tą mniejszą właśnie wersją Big Dadiego. on jest Aha. takim jakby zwykłym Big Daddy. No, a tamten jest właśnie większy o, o, o te pięć razy, więc możecie sobie wyobrazić jak on wygląda i jest właśnie taki kruczopodobny, ale ma taki pyszczek, pyszczek troszeczkę smoka, tylko właśnie, no nie wiem, wy, wyobraźcie sobie skafander, ten y, głowę Big Dadiego, tylko właśnie w, takim, w taki sposób y, wygładzoną jakby była smokiem. Więc, więc więc właśnie tak to wygląda. No i oczywiście atakuje nas i. A powiedz mi, czy, w czy, czy gameplay tam na tym. On ma coś wspólnego z tym ETR-em, że tam się przeskakujesz pomiędzy tym, tym, tym powietrznym miastem, czy coś? Znaczy, eee. to, może inna, inaczej. To, to wygląda trochę... to trochę inaczej, natomiast również dużo podróżujemy, głównie za pomocą pewnych dziwnych szyn, których się chwytamy i po których zwyczajnie jedziemy. O jak dalej. natomiast fakt, jest dużo poruszania się, środowisko nie jest tak hermetyczne jak w Rapture i faktycznie czuje się nieco większą swobodę, może mieć to jakiś związek z tym, że jest słonecznie i przestrzenie są faktycznie otwarte no to sympatycznie no to ja tylko od ciebie jeszcze powiem, ponieważ wiecie, że nie cierpię serii Bioshock i po prostu nie znoszę, no nie? jak tylko ją słyszę nie, nie cierpię, no, pierwsza <laughs> część przecież jest zasnąłem przy niej, jak tylko grałem za dwójkę nawet nie chciałem łapać, ale powiem szczerze, że potem co zobaczyłem. Tak, jestem tak, dziwny, ale potem co zobaczyłem w trójce, naprawdę mam ogromnego fanboya teraz na 2K Games. Zresztą oni mnie przekupili w, w takimi uwielbianymi przeze mnie małymi paczkami Haribo, więc jakby mają u mnie też Mega plusa i właśnie Piotruś coś chce powiedzieć. Tak, <yón> ja przepraszam, że wtrącę tak bez słuchawków i bez wszystkiego, ale Filip, my wiemy, że ty jesteś dziwny, masz PSP go. Tak, e, tak żeby było zabawniej, to, to, to jeszcze mała dygresja a propos PSP Go, były dzisiaj na targach i nie widziałem, żeby działały, <głos> były wyłączone, więc a wszystkie inne były włączone, oczywiście zwykłe PSP, więc po prostu chyba olali PSP Go, to, to, to taki miły, miły akcent, e, no i właśnie, jeżeli chodzi o Bajeszoka, wygląda niesamowicie, widać, że w historia będzie wciągająca, a facet, który podkładał głos pod głównego bohatera, naprawdę daje radę i, i drze się w dobrych momentach, a, a, a nie recytuje swoją kwestię, więc, więc wygląda i, i, i zarówno od strony wizualnej, jak i od strony audio... Słychać, słychać i widać, że jest naprawdę dobrze i że trzecia część nie będzie żadną klapą ani nie będzie taką marką, którą ciągniemy po prostu po to, żeby zarabiać jak najwięcej kasy. Dzisiaj w shortcastie na... short, short właśnie mówiliśmy z Mateuszem był news na temat właśnie Bajoszoka, że Michael Paczer już wystawił 9 na 10. No tak, tak. generalnie można powiedzieć, że rzeczywiście że rzeczywiście ten, będzie można wystawić 9 na 10 tej grze. No dobra, eee, i na koniec właśnie widzę Piotrusia, który się uśmiechał Jezu, bo sobie przypomniał o grze, o której miał powiedzieć i właśnie wam powie, co jeszcze jest w jedną wielką bombą, którą za chwilę was zbombardujemy. Okej. Okay. Ja przepraszam bardzo za jakieś pomówienia, to nie jest tak, że ja sobie przypomniałem tylko Filip, bez mnie tutaj wyrwał z retargu, w który zapadłem. Natomiast e, tak, chodzi mianowicie o grę człowieka, który przeprosił się stąd podczas te trzy demonstracyjnie, sapiąc przy tym głośno, więc... Wszyscy już wiecie, że chodzi o Gabe'a ponieważ teraz mieliśmy śliczny pokaz portala dwójki. Tak, sap sub, sap, sub, sub, jak to mówi Filip. Natomiast właśnie portal dwójka nie sapie. chodzi bardzo ładnie. Co prawda podejrzewałem, że to było nam pokazane, to był gameplay z kompa. Natomiast wygląda bardzo ciekawie, ponieważ jest mnóstwo nowych patentów, jeżeli chodzi o wykorzystanie wspaniałej broni z jedynki. Możemy sobie teraz otwierać portale, przez które będzie przywoła magiczna ciecz, która po prostu sprawia, że wszystko się odbija i tym samym na przykład te wspaniałe robociki wroga po prostu będą się odbijały jak durne po całym pokoju a la flaber, aż w końcu wpadną do wody. Pojawia się też magiczna pomarańczowa ciecz. Że przepraszam, że, że używam takich nazw, ale po prostu nie robiłem notatek, ponieważ byłem bardziej zajęty gapieniem się na hostessy. Ale to nie jest w tym momencie ważne, ponieważ pojawia się jeszcze druga ciecz, która pozwala nam osiągnąć jakieś chore prędkości, kiedy biegniemy i po prostu przeskoczyć przez dużo większe, e, przez dużo większe po prostu połacie terenu niż dotychczas. Poza tym gra bardzo fajnie wygląda graficznie, większą rolę odgrywa wspaniały latający wokół robocik, który... To jest ten sam silnik? Nie Spraw? mam pojęcia, nie mam pojęcia, że ten sam silnik, nic na temat nie wspominali, po prostu przyszli, włączyli na film, mieliśmy oglądać, boliśmy że tam Gabe wejdzie po prostu razem z drzwiami i zamień połowę sali, ponieważ była to mała sala, no ale nic takiego się nie, nie zdarzyło i wszyscy żyjemy. Tak, tak także... z zagadkami jakieś trudniejsze, są? To, to znaczy, wiesz, trud, trud, trudno jest mówić o, o zagadkach po prostu w momencie, kiedy nam zostały pokazane jakieś tam fragmenty gameplayu randomowo wycięte, żeby pokazać nowe featurey, bo to nie było tak, że po prostu były standy i mogliśmy sobie podejść i pograć, a po prostu wpuszczano parę osób na salę i na dwóch wielkich ekranach po prostu wyświetlano jakieś tam wybrane wcześniej fragmenty rozgrywki. No niemniej całość prezentuje się bardzo fajnie, jest naprawdę magia ruchu, mówiąc najkrócej, ponieważ e, w porównaniu do jedynki jest naprawdę o wiele więcej ruszających się elementów, co podejrzewam, że no tam... Z tych układów graficznych po prostu po wyciskał ostatni soki, ale prezentuje się naprawdę niesamowicie efektownie. Jest sporo fajnych patentów. Także, no, portal dwójka gra, na którą tak naprawdę niezbyt czekałem, ponieważ nie obchodziła mnie. Nie grałem w jedynkę po zobaczeniu tego, co zobaczyłem. Po prostu stwierdziłem, że muszę chyba sobie preordę zamówić, zamówić, ponieważ no, jest, wygląda to wspaniale. A Piotr, nie wiesz, czy będzie na PlayStation 3 Portal 2 w 3D? Y nie wiem, czy będzie w 3D, nie wiem też, czy używam Mowa, ale wątpię, żeby oni nad tym pracowali, także no na 99% nie, nic na to nie wskazuje przynajmniej. Oni ledwo programują na to PlayStation, to jeszcze z obsługą 3D i to już by... Nie, bo tak mi teraz spadło, że nawet się zapowiedzieli przejść tego portalu, bo na konferencji było i, i może coś tam jakiś specjalny... No nie, no nieważne tak, tak prostu się spytałem, czy może coś wiadomo. To znaczy, no, PS Trójka na pewno dostanie tę technologię cloud ze Steam'a, więc po prostu będziemy mogli grać na PS 3 a następnie, nie wiem, pójść na nudny wykład na, na studiach razem z laptopem i kontynuować dalej rozgrywkę. To już nawet trzy było powiedziane, teraz tam hostesa coś bąknęła, że będzie, chociaż wątpię, czy ona w ogóle wie o co chodzi, ale no, skoro ktoś tak powiedział, to myślę, że można to pobrać za oficjalną informację. No dobra, panowie, macie jeszcze jakieś bomby? No dobra, no, jeszcze jest jedna bomba pod warunkiem, że chcecie usłyszeć o Rage'u. No wiesz co, taka gra, no nie chcecie. wiem, no, no, właśnie, no, nie no wiem, to tak chcecie. króciutko, tak króciutko. No króciutko, no dobrze, to w takim razie Ma Maciejski z Kikopel króciutko wam powie o Rage'u. Okay. Byliśmy na prezentacji Rage'a, zostały nam pokazane randomowe wycinki w gameplayu. Oczywiście najlepszą reklamą tego gameplayu było to, że we czwarte gameplayu chciało nam się spać. <laughs> Wiemy z tego, że możemy tuningować. Będziemy mogli skłożyć samochód z części. Bohat bohaterowie będą słuchać radomowe questy, coś takiego podobnego do Borderlands. W ogóle gra wydaje się być połączeniem, właśnie coś pomiędzy Borderlands a Falloutem. No, no, Najciekawszym elementem, w chyba którym najlepiej się sp sprawdza, ID Software, był moment, w którym wpadamy. Do Dead City, czyli zmarłego miasta, gdzie nie wiadomo co żyje. Oczywiście jak nie wiadomo co żyje, to znaczy, że żyje jest upierdliwe i chce nas zabić. Takie małe fare alieny atakują nas, wymachując maczugami. I, I oczywiście wtedy najfajniej było wi widać, widać, jak można walczyć i strzelać. Później, później wchodzi e, facet z większą lufą, fary... Fa Fary zniszczony facet z większą lufą. A kiedy ten, który strzela czymś, czymś rodzaju granatnika. Po przyjemnej walce coś, coś jak walka z wielkimi supermutantami w Falaucie spada na, na uśmiechnąć się? Wielki, fary Bydlak. To tyle. A jak graficznie miecie, tak jak miało mieć. Jeszcze raz, jeszcze raz powtórzcie. Czy, czy graficznie Miecie, tak jak miało Mieść? Nie, nie, nie. W, w ogóle gra nie Miecie, to tak od siebie tylko powiem, że... Nie ma tych naprawdę, takich super tekstur w nie, nie, nie, nie, ma, nie ma, Nie ma czegoś takiego. A wyścigi samochodowe były? Nie, nie było. Słabo. No lipa. <ślesk> Słabo, no lipa. No tak, tak jak właśnie Maciek powiedział, że, że były nudy. Nudy i nic ciekawego. Że prawie zasnęli na tym, więc... No więc okay. tak, więc nie wszystkie gry okazały się hitami. No, A... no dobra, no to, to, to, to nie wiem, to chyba kończymy, no, no troszkę no nie, długo wyszło. Chciałem się... usłyszeć o tym, ile razy spotkaliśmy Piotra Gnypa, na którego patrzyliśmy po prostu. Ale zza, nie, nie, o nie, przepraszam, ale wy się nie śmiejcie, bo ten naprawdę facet wydawał się strasznie zmarnowany i jest aż jego szkoda. Okej, okay, ja taką... no, ja, ja wiem, że to może być takie fajne, jak się chodzi po targach i się mówi, jestem tam z najfajniejszego polskiego serwisu i mamy własną telewizję, ale mając takiego kika w postaci pewnej osoby, której już imienia nie będę wymawiał, no to tak trochę tak, trudno. Okej. Okay. Dobra, to powiedz jeszcze, jak te, jak hostessy się sprawują. Tak na koniec, bo wiem, że czekacie na to, także... Tak, się to raz... znaczy, no, ja, ja spędziłem dość długi czas przy tym, przy Sony na, na strefie biznesowej starając się wyciągnąć maile od dwóch panienek. Jedna była z Rosji i wydawała się naprawdę bardzo interesującym towarem, mówiąc tak um, nie, niezwykle szowinistycznie. Natomiast druga była przemiła Angielka, która pokazała nam drogę nawet dwa razy, ponieważ ona zapomniała. I ogólnie próbowała nam złapać różne tam dziwne dodatki, preskity, koszulki i wie co jeszcze. I kiedy już miałem się zapytać, to wpierdzielił już jakiś gruby pajac w garniturze i powiedział, że jest ważny, i obydwie zgarnął. Także no, sad story. Niestety. Ale poza tym, poza tym, dopisują, jest mało, jest tak naprawdę chyba mało niemek, ponieważ jest zaskakująco dużo ładnych dziewczyn. No okej, okay. czyli w skali od 1 do 10. Nie, nie, nie, nie okej. Okay. Nie ja, okay, ja, jest... ja tylko Piotra pytam, a, Piotry, jak, jak, jak ocenia tak, skali od 1 do 10. No tak w skali 1 do 10, no to wiecie, są takie egzemplarze na 10, są takie na 7, więc no... Ale na 1 powiedzieć. nie ma żadnej. To znaczy, to, to są raczej takie, które tam odwiedzają i chodzą, tak jak Filip wspomniał, że kobieta o udach hipopotama w koronie z Simsu, więc... No cóż, Patrz, są takie ale one, Na nie była całe Wiem, szczęście. no ale są takie egzemplarze i one niestety też ozdabiają w pewien sposób targi, więc roz, radzimy nosić ze sobą po prostu. Jeżeli przyjeżdżacie na Gamescom i macie świadomość, że gdzieś to w Niemczech, to proponujemy mieć ze sobą zapach, zapas papierowych torebek, że w razie czego można było oddać śniadanie. Także to jest cenna rada. No Okej, okay, to teraz Filip? No dobra, teraz ja, ja jestem fanki i ja sobie porobiłem zdjęcia z hostysami bo ktoś musi. E, robiłem też co prawda zdjęcia z, z różnymi postaciami z gier, ale w końcu trzeba, bo jesteśmy na Gamescomie e, i nie przyjeżdżamy tu tylko dla Dragon Age i dla Bioware'u. Cześć Piotruś. E... Jak to nie? Chwilę. <laughs> No nie, ale generalnie powiem tak, jest fajnie z hostessami, tylko z drugiej strony strasznie ubogo, dlatego że mamy ogromne te sale, w których są te największe gry, tak, czyli powiedzmy mamy ogromne stoisko Blizzardu, gdzie tam Diablo 3 i ten World of Warcraft i dodatek Kataklizm i gdzie po prostu tłumy ludzi, ale żeby znaleźć tam chociaż jedną fajną hostessę, no to sorry nie. Jeżeli się chce za to znaleźć takie, to trzeba pójść do działu z elektroniką i przy, dosłownie, przy myszkach i przy klawiaturach stały dwie panie, które były e, tylko w samych stanikach i w majtkach. I wyobraźcie sobie, że w takim miejscu były dziewczyny, które były tak ubrane, a w, a w najbardziej obleganych w, w, w tych miejscach, oh boże, znowu się powtarzam z miejscami, ale w miejscach najbardziej obleganych przez ludzi, czyli PS Move, Wii i Kinect, niestety były panie ubrane tak, które mogłyby się równie dobrze wybrać na Syberię, więc niestety. Ale to wszystko tłumaczę, bo tak. dla niedzielnych graczy, nie? Dla niedzielnych graczy. Wiem, <śmiech> nie, czy niedzielni gracze rzeczywiście chcą sprawdzać elektronikę, szczerze powiedziawszy. Ale Tomek, twoja, to, twoja teoria nie do końca działa, ponieważ te hostessy z o których ja mówiłem, były po prostu na dziale biznesowym, gdzie pojawiali się głównie grubi, grubi ludzie w garniturach, tudzież z jakiegoś Radio Deutschland i zabierali nam miejsca na pokazach, bo później już my nie mogliśmy wejść. Także poważnie, coś jest nie tak, ponieważ te hostessy, o których ja mówię, te ładne i tak dalej, to właśnie były na, były na dziale zamkniętym teoretycznie. Także no ktoś, albo albo Sony po prostu stwierdziło, że nie będziemy dawać graczom, co sobie, sami sobie popatrzymy. I w ogóle dla mnie, zaliczyłem konkretny bulwers, kiedy okazało się, że właśnie bardzo ładna pani z Rosji, zamiast stać przy ladzie i się uśmiechać do innych, nosi kawę jakiemuś pajacowi z dziwnym krawatem. No ale ta, takie właśnie jest życie na Gańskomie. No to Filip jeszcze powie twoja ocena hostes od 1 do 10. Moja ocena hostes dzięki temu, że ta pani, która była ubrana jak... Jak bohaterka Perfect Zero, tak? Perfect Dark Zero. Perfect Dark Zero, nie, ja dzisiaj będę samega wystrzelał. Eee, generalnie dzięki temu, że zrobiłem sobie z nią zdjęcie, to dla mnie tak no 10 na 10. No może 9 na 10. 10, 10 może 9 na 10, dlatego że, że było właśnie mało takich hostes, bo tak naprawdę tylko ona mi się rzuciła w oczy i jej koleżanka, która była Lara Croft. Ja pragnę przeprosić w tym miejscu za Filipa, ale wynika to po prostu z faktu, że połowa piersi tej pani była po prostu widoczna. Obydwu piersi, żeby nie było, że była jakąś inwalidką albo amazonką. Także no Filip po prostu tam zaczął się ślinić i taki jest efekt, że do tej pory siedzi i gapi się na zdjęcia. Tak i przekręca wszystkie tak, słowa. Oczywiście. O, oczywiście, teraz nie mam nic lepszego, tylko patrzeć się na zdjęcia. Eee, no dobra. Eee, <śledzianie> <śledzianie> <śledzianie> eee, tak, i, i to w sumie tyle. Są gry, są dziewczyny, było piwo i tak Daniel z Colo w puszce. Tak, to uważam, że to jest cudowne połączenie, ponieważ wstąpiłem sobie do sklepiku, który był tam na uboczu Gamescomu i odkryłem, że właśnie jest Jack Daniel zmieszany z Colo podany jako drink w puszce. Więc wow. to, może, to może też być ta moja taka niemrawość co do tych gier, że Filip musi przypominać o portalu, ponieważ wypiłem cztery takie puszki i to może rzutować po prostu na moją tą wydajność ale także, nie no w Gran Turismo, powiem szczerze, grało się fajnie po kilku, po kilku głębszych, ale to nie znaczy, że będę wsiadał za kółko no dobra, w ten panowie, sposób bo już mamy prawie dwie godziny na liczniku także no dobra, to jest dużo do słuchania i jest dużo bardzo fajnych gier, tak więc tak, tak, tak, tak. więc była relacja dana w stu procentach dana w stu procentach fajnie, że tam byliście, fajnie, że tak opowiedzieliśmy dziękujemy Kikopel za właśnie umożliwienie tego wyjazdu Dziękujemy bardzo chłopakom z Kiko.pl i właśnie machamy do nich i pozdrawiamy ich. Pozdrawiamy o, ich. oni są teraz oni... zajęci. <gryżę> Pozdrawiają i właśnie bansują tutaj w rytm Singstara Dance. No i, i, i tak, I niedługo pojawił się na konsolowcu zdjęcia zarówno moje z hostessami, jak i samych hostes, bo wiem, że niektórzy nie chcą oglądać mnie z hostessami. I poza tym zobaczymy też kilka zdjęć tłumu, który jutro będzie. Na Gamescomie i no, musimy po prostu zobaczyć, ile osób będzie jutro na Gamescomie i dodatkowo kilka dodatkowych ciekawych zdjęć, które być może Was zainteresują. Między innymi właśnie te leżące, le, leżące miejsca, w których moż, mogliśmy sobie pograć na PlayStation 3. Aha. Uh -huh. No, czy znaczy ja mam też zamiar jeszcze, nie wiem, tam jakoś zrobić zdjęcia, albo namówię tego Filipa, albo dam mu aparat, że po prostu chwycę radosny identyfikator prasowy i drąc się, że jestem VIP spróbuję się przepchać przez tłum rozwrzeszczanych grubych Niemców grających w dziwne gry po siedzi. Także no, będzie wesoło. Będzie wesoło, także no myślę, że jeszcze jak, jak, jak wrócicie do Polski, sobie nagramy jakiś taki podcast podsumowujący i wtedy i wtedy myślę, będzie jeszcze okazja do porozmawiania o Gęskowie. Tak? Tak. No i oczywiście czekamy na to, aż, aż Tomek teraz pojedziesz na TGS i, i powiesz nam, jak to jest z Japończykami. Mo no, motorem jedziesz, motorem. Tak, ja motorem właśnie przy, przez, przez oceanki, przez, przez wszystkie te... No. Dobra, nieważne. E... <śmiech> <śmiech> to kończymy w, w takim razie ten, ten odcinek specjalny podcastu. Tak jak mówiłem, dziękujemy akiko.pl, dziękujemy Filipowi i Piotrowi i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia i pozdrawiamy z Kolonii. Papatki.